Żarłok i skóra i Mango Jerry. Wokusia trzyma oraz na ich gości. Zapraszamy. Zapraszamy, zapraszamy. Zapraszamy. Zapraszamy. zapraszamy. Cześć, dzień dobry, witamy w kolejnej odsłonie konglomeratu podcastowego. Jesteśmy na platformie, która zbiera wszystkie najlepsze emocje zewsząd w jednym miejscu. Witają się z wami dzisiaj rozmówione kobiety eksploatacji. Wszystko co najlepsze, czyli my, Bogusia Szewczyk oraz tak Marta Płaza. Cześć Marta, dzień dobry. Miło cię słyszeć. Jezu, ja już od, ja już startuję po prostu od kaszlu, no czasami tak się <głos> zdarza. Cześć Bogusia, cześć kochani, witajcie serdecznie. Tak, my zbieramy wszystkie najfajniejsze emocje i dzisiaj też się będziemy fajnymi emocjami dzielić. Tak jest, jak zapewne się dowiedzieliście z naszych socjali, z naszych mediów społecznościowych, z różnych kanałów, w których informujemy was o wszystkich rzeczach, których nie potrzebujecie, no to Konglomajówka w drodze, w różnych miejscach. Porozjeżdżało się towarzystwo, pozmieniali, pozmienialiśmy trochę otoczenie i my y kobiety eksploatacji. Również wpisałyśmy się w ten trend. Chłopacy balowali na majówce kingowej. Kolejny zlot stevenking.pl i radia SK odbył się, a my... Pojechałyśmy w zupełnie innym kierunku, poszukując zupełnie innych emocji, ponieważ w zeszłym tygodniu wzięliśmy udział wzięłyśmy udział w 17. edycji festiwalu Mastercard of Camera, festiwalu, który odbył się w Krakowie. Dziesięciodniowa, fantastyczna impreza, wielkie, wielkie święto kina niezależnego. No i właśnie, i o tym postanowimy, postanowiłyśmy dzisiaj troszeczkę wam poopowiadać, tak na luzie, jak zresztą słyszycie, jesteśmy totalnie zrelaksowane, bez spiny, na zasadzie takiej klamry, którą <śmiech> chciałybyśmy spiąć kilka tych nagrywek, które udało nam się, co jest zresztą wielkim cudem, że udało nam się cokolwiek nagrać podczas tego festiwalu, a jakie towarzyszyły nam emocje i co to w ogóle jest to Mastercard of Camera, z czym to się je, jakie filmy, no to sobie teraz chwileczkę z Martą tutaj powspominamy. Minął właśnie tydzień od momentu, kiedy siedziałam u Marty w domu i rozmawiałyśmy hmm. oglądając siedem. Tak, no ja też bardzo klipam, aż mi się nie tak. chce wierzyć, że to, to jakby w zupełnie innej po prostu przestrzeni to się wszystko odbywało, bo no, niby, niby tydzień, ale już tydzień i tak Thank <sighs> you. Ale już ha, tydzień, dokładnie. Tak się to dokładnie. zaciera już powolutku. Nie? nie wiadomo od czego zacząć, prawda? No zaczniemy chyba od tego, że konglomerat, a konkretnie moja skromna osoba, otrzymał w tym roku akredytację na Mastercard of Camera. To jest coś dla mnie cały czas zupełnie nowego. Marta to już tutaj stara, przepraszam, festiwalowa wyjadaczka. Stara w sensie, wiesz, że stara, chciałam być doświadczona, ale to też by nie brzmiało dobrze. Dla Marty festiwalowe akredytacje to jest chleb powszedni. Dla mnie to jest cały czas zupełnie nowe doświadczenie i po części też potężne spełnienie marzeń, bo ja w życiu nie spodziewałam się tego, że pojadę do Krakowa na pięć dni filmowego szaleństwa. Ale myślę, że rozpoczniemy pokrótce od tego, Marta, bo ty na tej imprezie nie byłaś po raz pierwszy. To już jest któraś z twoich, z twoich edycji. No więc, więc opowiadaj, jak to, jak to było za pierwszym razem i czy te emocje, które towarzyszyły tej pierwszej twojej edycji utrzymują się, czy twoim zdaniem jest to nadal świetna impreza, czy może, może nie? A może tak? <śmiech> dużo, pytań, dużo pytań, dużo kwestii, dużo emocji. Wszystkiego dzisiaj jest dużo, ale no po części dlatego, że my jeszcze rzeczywiście tym festiwalem żyjemy... Y Niby to nie była moja pierwsza edycja, a trochę się czuję tak, jakby była o, pierwsza, bo, przeżywały, bo przeżywałyśmy tą edycję a, razem. A zawsze jakoś tak się składało, że ja po tym ofie się włóczyłam sama mm, od filmu do filmu, więc to było jakby, wiesz, zupełnie inne przeżywanie mhm. festiwalu niż e, z drugą osobą. Nawet jeśli gdzieś tam się rozmijałyśmy na różnych seansach, to jednak zupełnie inaczej mm, uczestniczy się w festiwalu, gdy wiesz, że jest ta druga osoba. <grymne> <grymne> z którą e, zawsze gdzieś tam możesz, e, możesz się spiknąć na jakimś filmie, czy właśnie na jakiejś nagrywce, bo rzeczywiście kilka wejść udało się nam nagrać, więc jakby to była no, taka duża nowość, duża odmiana dla mnie, no i też pod względem e, ilości obejrzanych filmów, mm -hmm. bo e, ja no z racji tego, że mieszkam pod Krakowem, no to sobie dojeżdżałam na seanse i zazwyczaj jak byłam na na ofie, nawet na akredytacji, to tak sobie dość uważnie dobierałam te filmy, żeby to jakoś rozegrać w jak najmniej obciążający sposób, bo jednak dojazd, siedzenie na, siedzenie na filmie, powrót, to potrafi wyczerpać człowieka bardzo, bardzo mocno. A w tym roku udało mi się obejrzeć całkiem sporą ilość filmów, więc tak jak mówię, trochę przeżyłam tą, tę edycję jako taka nowicjuszka o, prawie, odmiany. co nie? <laughs> Ale ogólnie powiem Ci, że jeżeli chodzi o samą atmosferę, wrażenia, no to ja podtrzymuję swoją jak najbardziej pozytywną opinię o tej imprezie jako jednej z najciekawszych takich filmowo-okołobranżowych imprez na mapie mhm. Polski, bo rzeczywiście dzieje się co roku w Krakowie w majówkę bardzo dużo. A w tym roku, nie wiem czy to wynika z tego, że rzeczywiście obejrzałam dużo filmów czy co, ale mam wrażenie, że też program był Naprawdę ciekawy w porównaniu z poprzednimi edycjami, bo rzeczywiście łapałam się na tym, że żałowałam, że niektórych filmów nie miałam możliwości obejrzeć. Gdyby tego czasu i logistyki, gdyby czasu było więcej, gdyby logistyka na to pozwoliła, to na pewno jeszcze kilka sensów bym zaliczyła, więc to zawsze jest takie fajne uczucie takiego niedosytu, że impreza miała do zaoferowania jeszcze więcej, prawda? To no niejako bardzo dobrze świadczy o przygotowaniu organizatorów. Mój pierwszy off, taki jeszcze bardzo, bardzo skromny, to był chyba w 2016 roku, bodajże to był jeden, chyba tylko film, czy tam dwa, więc tak naprawdę nie odczułam tej atmosfery, no praktycznie w ogóle, ale taką najbardziej czy może inaczej, taką bardziej już świadomą edycję, którą pamiętam z tych, tych pierwszych wiesz, edycji, w których uczestniczyłam, to była chyba rocznikowo z roku 2019, bo zobaczyłam wtedy Monument, Fugę, mm. no i The Most Beautiful Couple, które, czyli film, który omawiałyśmy w trakcie roku z kinem Rape and Revenge, więc rzeczywiście tych emocji było dużo, bardzo takich skrajnych, no bo zarówno Fuga, Monument, jak i właśnie Ciężkie ten film to przeprawy. są. Aha. No tak, tak, dokładnie, takie potężne, emocjonalne ładunki. No i jeszcze miałam okazję być na QA z Jagodą Rozmawiam Rozmawiam się do tej pory. Tym bardziej, że Jagoda postanowiła się wypiąć na nas e, wiadomo czym i, i nieśpieszno jej do nakręcenia kolejnego filmu. Ale tak, no tak mówiąc bardzo, bardzo ogólnie Off Camera, no to jest fantastyczna impreza. Dużo się dzieje, dużo fajnych filmów, dużo fajnych polskich filmów można zobaczyć. Także no ja jestem jak najbardziej podjarana nawet tydzień po imprezie. No i mam nadzieję, że ty również jako rzeczywiście nowicjuszka. Tak, to, ten mój wyjazd do Krakowa to... To rzeczywiście było no, dla mnie potężne wydarzenie, bo każda wyprawa do Krakowa, a tutaj jeszcze dodatkowo nakładało się to z um, opcją spotkania z Martą i z tym, że nareszcie uda nam się trochę więcej czasu spędzić razem, bo to no wiecie jak to jest, niby my się łączymy i rozmawiamy z sobą dość często, praktycznie codziennie kontaktujemy się, gdzieś tam jakieś wiadomości do siebie piszemy, ale to wiadomo, że to absolutnie nie zastępuje takiego bezpośredniego kontaktu, a jednak po tych naszych zeszło rocznych różnych przygodach, to chyba obie miałyśmy ochotę na to, żeby faktycznie trochę czasu więcej z sobą spędzić. Żeby mniej więcej, żebyście mogli sobie wyobrazić, jaką wielką imprezą jest Mastercard of Camera, no to przytoczę oficjalny, oficjalną statystykę przygotowaną przez organizatorów tego festiwalu. Trwał on, tak jak wspominałam, 10, 10 dni od 26 kwietnia do 5 maja bieżącego roku. I w trakcie tych 10 dni było tak, 100, były 183 projekcje, blisko 100 filmów, włącznie liczając wszystkie wydarzenia, które działy się poza projekcjami filmowymi, było tych punktów programu 280. Więc możecie sobie wyobrazić naprawdę, że no jest to potężna impreza i to taka impreza, która też jest fenomenalna, bo od, od razu wysiadając na dworcu w Krakowie, ja miałam wrażenie, że zupełnie wnikam w ten festiwalowy świat, bo ten festiwal rzeczywiście opanowuje całe miasto. Wszędzie w w wielu miejscach widać było plakaty z tym takim charakterystycznym logo festiwalu, i gdzieś też pojawiały się przeróżne informacje o tym, że, że się dzieje. W okolicach dworca przy Galerii Krakowskiej też w ogóle było zlokalizowane miasteczko festiwalowe, w którym odbywały się zarówno spotkania z aktorami, rozmowy, jak i pokazy plenerowe filmów. Więc to rzeczywiście całe miasto tętni czuć taką naprawdę niesamowitą energię. To z jednej <śmiech> strony, a z drugiej strony Kraków. Marta zachwalała mi bardzo mocno, że ten majowy Kraków Taki kwitnący, zielony, pachnący właśnie bzem jest naprawdę fantastyczną miejscówką. Ja Kraków kocham z całego serca i bardzo żałuję tego, że to pięć dni takiego ostrego festiwalowania to jednak był dość krótki czas, bo... Nie miałam okazji pozwiedzać, a na serio, tak planując ten mój przyjazd do Krakowa, to myśmy sobie z Martą pozakładały różne rzeczy, że a to tam pójdziemy, a może uda nam się coś tam zwiedzić i jak nie trudno zgadnąć, no niestety w większości z tych planów nie udało nam się zrealizować. Ale udało się nagrywać na plantach, tak, tak, więc tak. <głos> także nie tak y, źle było <głos> jak na mnogość atrakcji, ale no tak serio to rzeczywiście ciężko było y, upchnąć coś poza filmowego, mm -hmm. prawda? Jednak zawsze, y, każdego dnia po prostu człowiek y, czuł jakby musiał się rozerwać, żeby przeżyć to wszystko, co by chciało przeżyć. Tak jest, a ten to, to w ogóle jest fantastyczny. Ja zacznę może od bardzo śmiesznej historii, ponieważ z racji tego, że ta akredytacja pojawiła się dość Późno, bo tam chyba te informacje o przyznanych akredytacjach dostawaliśmy tak chyba na tydzień przed rozpoczęciem festiwalu. Więc ten czas, żeby sobie rozplanować podróż i nocleg w Krakowie był no, dość ograniczony, dość krótki. Ja postawiłam na taką wersję budżetową, żeby to zrobić w miarę no, za niewielkie pieniądze. I przeglądając oferty noclegów, natrafiłam na takie miejsce, które miało dwa podstawowe atuty. Za ten czas, kiedy nocowałam w Krakowie, było niedrogo. To, to po pierwsze. A po drugie lokalizacja e, tego miejsca też była bardzo e, korzystna, ponieważ no, od tych wszystkich głównych atrakcji, od kin, w których odbywały się projekcje, to też za chwilę będziemy o tym mówić, no to, to moje, ten mój nocleg, ten mój sleeping dzieliło y, maksymalnie 10 minut. <śmiech> no to... w co? Gdzie wady zapytacie? Ale <głos> już na samym starcie przeżyłam lekki szok, ponieważ okazało się, że ten wariant budżetowy w moim wypadku, czyli pokój jednoosobowy, to wyglądał jak cela, dosłownie, mieściło się w nim tylko, tylko łóżko i jak wchodziło się do tego pokoju z walizką, postawiło się walizkę przy łóżku, to praktycznie nie można było się już ruszyć, nie było miejsca. To, to z jednej strony, a z drugiej strony miejscówka była naprawdę mega ciekawa, ponieważ nocowałam w budynku <śmieści> Instytutu Pamięci Narodowej, na serio, to był budynek IPN-u, na trzecim piętrze, bo ja też oczywiście się trochę powłóczyłam po tym, e, po tym budynku, na trzecim piętrze no, są takie drzwi z tabliczką, że no, sekcja badania zbrodni. Więc to tak sobie myślałam, że jest, jest ciekawie i że być może duchy jakiś e, poprzednich bywalców tego miejsca gdzieś tam na pewno krążą, bo energia, energia tego budynku była naprawdę przedziwna. E, e, doceniam bardzo za to, że jak się wychyliłam z okna na tym moim ósmym piętrze, na którym nocowałam, to z jednej strony widziałam takie betonowe słupy, bo to jest naprawdę bardzo charakterystyczny budynek, ale jakbym się wychyliła bardziej, to widziałabym już wszystkie główne y, atrakcje y, Starego Miasta, a z kolei z drugiej strony przepiękna panorama krakowskich dachów i gdzieś tam w oddali majaczące góry, więc no, po, pomimo tych wszystkich wad i wąziutkiego <śmiech> miejsca do, do spania, to jednak, y, jednak ta miejscówka no, była na tyle ciekawa, że no, to, to, ten, ten widok z okna trochę tam rekompensował to, to wszystko. No, a, a, propos, a propos tych atrakcji to y, y, jeden dzień byłam sama, bo Marta nie dojechała. I wtedy udało mi się też trochę, jednak po tym mieście, przynajmniej w tym obszarze, takim najbliższym tej, tej, tej mojej bazy noclegowej trochę się, trochę się powłóczyłam i zauważyłam, że Kraków jest naprawdę takim miejscem, w którym na fajne zabytki wpada się zupełnie przypadkowo, chociaż i tak moje serce skradła piwnica pod baranami, jaka tam jest energia, marzyłam o tym, żeby odwiedzić to miejsce. No i byłam, byłam, wypiłam lemoniadę i było super, bardzo miło będę wspominała, wspominała ten dzień i na pewno do Krakowa już wkrótce wrócę I o, mam nadzieję, no że, że wtedy rzeczywiście może, może uda mi się z Martą spotkać nie przy okazji jakiegoś festiwalu, żebyśmy faktycznie mogły się trochę powłóczyć i, i, i pooglądać te, te wszystkie miejscówki, których jeszcze nie zobaczyłam. No dobrze, to Kraków, chyba że Marta jeszcze chce coś powiedzieć. Powiedzieć, dlaczego kocha ten majowy Kraków tak bardzo? No i majowy Kraków przede wszystkim dlatego, że jeszcze nie jest taki bardzo oblegany przez Chociaż tę majówkę było Jeszcze ostro. możesz. Bywa gorzej w Krakowie, wierz mi. <grychy> Ale fakt, no w tym roku pogoda nam rzeczywiście bardzo dopisała, jeżeli chodzi o taki majówkowy okres, bo no wszyscy dobrze wiemy jak to zazwyczaj bywa, plucha, ulewa i w ogóle zimno, a tutaj rzeczywiście było kilka dni naprawdę konkretnego ciepła, więc i tak było więcej osób na mieście, niż, niż człowiek by e, wolał. E, jakkolwiek okrutnie to brzmi, wiecie sami, jak to jest się przeciskać przez jakieś uh -huh. miejskie tłumy. Ale ogólnie no to tak, no Kraków, e, Kraków w maju jeszcze nie ma takiej jakby to powiedzieć, takiej gorączki wakacyjnej, takiego wiesz, pędu turystycznego. Jeszcze jesteś w stanie w Krakowie w maju odróżnić turystę od osoby miejscowej, więc to ma trochę swój klimat, prawda? No i rzeczywiście jeszcze możesz... Um, łatwiej dostać się do różnych miejsc, czy nawet łatwiej pewne miejsca zobaczyć, które normalnie są oblegane i nie są aż tak bardzo przystępne, jak były teraz w ciągu tych dni, więc no... Ja w stosunku do Krakowa mam uczucia ambiwalentne, mówiąc bardzo dyplomatycznie, ale no, ten majówkowy Kraków, ten ofowy Kraków jest super, dlatego... Pewnie też dlatego właśnie ten festiwal tak jest bliski mojemu sercu, no bo rzeczywiście aura bardzo sprzyja temu, żeby się gdzieś w te takie no, magiczne, filmowe opowieści zagłębić, Tak prawda? jest, tak jest. A wyobrażenia festiwalu, bo jak się słyszy hasło, że festiwal kina niezależnego, no to można sobie różne rzeczy w głowie powyobrażać. I ja powiem ci, że właśnie tych moich wyobrażeń festiwalu, to od samego początku odczuwałam taką lekką obawę, bo bo to jest jednak, jednak zawsze załącza się we mnie pewien strach, boję się, że czegoś nie zrozumiem, jak będę oglądała właśnie takie jakieś eksperymentalne, dziwne kino. Obawiam się często tego, że być może zdarzy mi się zachowanie nieadekwatne do sytuacji, ale chyba jednak pewnego rodzaju obeznanie z takim repertuarem DKF-ów, Pomogło mi w tym roku dobrze się odnaleźć w ogóle w tej całej atmosferze festiwalu Off Camera. No i niestety, życie festiwalowe też rządzi się zupełnie innymi prawami, a coś, co jest charakterystyczne dla festiwali, no to niestety są, to są trudne wybory. Już wspomniałyśmy o tym, ile rzeczy, ile wydarzeń, ile pre, projekcji, ile filmów w ogóle na tym festiwalu było. No i to jest zawsze trening naprawdę decyzyjności, bo trzeba zdecydować, co zrobić z sobą, co zrobić z tym czasem, który się ma. Z tym czasem który jest ograniczony i mając do wyboru kilka wydarzeń dziejących się jednocześnie, no to są to naprawdę bardzo, bardzo trudne decyzje i tu można się też pozastanawiać trochę, w jaki sposób radzić sobie z takimi problemami i według jakiego klucza dokonywać wyborów. Marta, jakie rady? Według jakiego klucza w tym roku Orane. dobierałaś swój repertuar festiwalowy, powiedz? Wiesz co, no, moja odpowiedź powinna brzmieć bardzo okrutnie, to znaczy według klucza logistycznego przede no. wszystkim, bo jednak ograniczenia miałam dość spore, biorąc pod uwagę kwestię dojazdu, ale tak mówiąc zupełnie serio, to wiesz co, ja raczej mam takie bardzo luźne podejście, to znaczy nawet nie zwracam uwagi na to, w jaki sekcji jest dany film, tylko poszukuję jakichś takich dziwnych filmów, dziwnych takich perełek. Z kinem w takim typowo festiwalowym, artystycznym to u mnie jest różnie. Raz w topy raz hity, więc jakby tego typu kino zawsze traktuję jako taką ewentualność, prawda? A o w kojarze bardzo właśnie z takich dziwacznych perełek. Co roku, to znaczy każdego roku, w którym uczestniczyłam w festiwalu, to udało mi się obejrzeć właśnie jakiś dziwny, gatunkowy film. No i w tym roku nie było inaczej. Obejrzałam fantastyczny Paragon. Nie mniej, udaną, nie mniej udany Mother Couch, więc gdzieś te takie trafy myślę, że były udane. Ale właśnie dlatego warto czytać opisy. <głos> <głos> bo tytuł może nie do końca być jakoś zachęcający, czy, czy, czy, czy nawet, wiesz, może nie do końca zdradzać, co się kryje w filmie, a opis jednak nas często nakieruje na to, czy, czy wiesz, dany film jest gdzieś tam kompatybilny z naszym flow, mm -hmm. prawda? No i muszę przyznać, że w tym roku miałam raczej mało takich rzeczywiście nieudanych seansów. Raczej wybierane filmy oferowały mi taką, a nie taką czy inną, wiesz, radochę, frajdę czy cokolwiek, nawet te mniej udane, więc to jest fajne, że ten festiwal pokazuje, czym jest kino mhm. niezależne. Z takiej strony bardzo niestereotypowej, ciekawej no i przede wszystkim bardzo takiej y, inkluzywnej. To znaczy, nie musisz być jakimś tam, wiesz, ostrym wyjadaczem y, kina, y, jakiegokolwiek, żeby się tam y, odnaleźć, prawda? Na Ofie jest bardzo dużo filmów y, takich, no typowo prze y Boże, przestępnych. <grym> Przepraszam was. To jeszcze te emocje przystępnych, wiesz, dla takiego, no po prostu mówiąc brzydko, masowego widza, prawda? No ale każdy z nas ma w sobie tego masowego widza, nie ma co się obrażać, czy, czy nie wiem, snobować, prawda? Także, no ja się bawiłam bardzo, bardzo fajnie. Udało mi się wytropić rzeczywiście... Mm, spore ciekawostki. No i wiesz, przede wszystkim filmy, o których dużo w naszych wejściach mówiłyśmy, że mm, ciężko będzie je dorwać mhm. w, jakiej, w jakiejkolwiek innej formie, szczególnie w Polsce. prawda? No, może te jakieś najgłośniejsze tytuły trafią na jakiś streaming, bo filmy z OFA pojawiły się na przykład na, na HBO, z poprzednich edycji, więc jakaś szansa jest, co nie? Że, że, że te filmy gdzieś tam nie przepadną tak rzeczywiście totalnie. Tak, bo ten y, rozstrzał pod kątem y państw, z których dostaliśmy produkcję w tym roku, no to jest naprawdę bardzo szeroki, bo poza Stanami Zjednoczonymi, czyli takim kinem jakby no, najbardziej powszechnym, no to były też produkcje między innymi z Gruzji, z Meksyku, Francja, Belgia, Szwecja, Czechy, Turcja, Argentyna, ukraińska produkcja się znalazła, nawet Indie też jedną z propozycji można było zobaczyć. To Więc to jest naprawdę duża, duża, roz rozbieżność, duży powiew egzotyki i yy, to ja się tak trochę roześmiałam, jak ty, Marta, mówiłaś o tym, że warto czytać opisy. No być może warto czytać opisy, ale w przypadku tego kina niezależnego bardzo często jest tak, że opis nijak ma się do tego, co dostajemy. Yy, A, wiem, do czego co, co dostajemy w yy, no, już tej finalnej wersji filmu, bo na przykład yy, jedna z takich propozycji, które ja miałam Okazji obejrzeć, Marta się na ten sens nie zdecydowała, czyli taki film, który się nazywa Królestwo Zwierząt. Jak sobie poszukacie opisu tej produkcji w internecie, no to w waszej głowie. I w mojej też zresztą się zrodziło takie skojarzenie, że będzie to francuska odpowiedź na amerykańskie kino superbohaterskie, bo gdzieś tam się pojawiały jakieś no, problemy współczesnego świata, problemy z ekologią, ale też w to wszystko w, w, był wpleciony wątek z mutantami, z jakimiś tam przeobrażeniami ciała, z jakąś misją, tajemnicą i cały ten opis sugerował jakiś taki film szalenie mroczny i zaskakujący, a tutaj okazuje się, że no jednak dostajemy historię zupełnie inną, bardzo taką delikatną, taki film, który spokojnie mogłabym polecić w ogóle widzowi młodzieżowemu, bo to jest też taka opowieść trochę ocierająca się o to kino młodzieżowe, kino inicjacyjne, więc te opisy festiwalowe to tak właśnie, no nie do końca jednak prezentują to z z jakimi obrazami mamy tutaj do czynienia. Różnie bywa, różnie bywa, jasne. No ale to też jest uroki na niezależnego, mm -hmm. co nie, że to jest taki, często to są filmy tak zmiksowane z różnych gatunków, z różnych narracji, że y, może się dany film zaczynać powiedzmy w jednym tonie, a potem przeobrazić w coś zupełnie innego. No ale to jest cała atrakcja y, w oglądaniu właśnie tego typu kina, y, które zaskakuje i, i które dzięki temu, że zaskakuje, no to przykuwa cię do ekranu. Y, wiesz, no, ja w tym roku chyba nie miałam jakiegoś takiego filmu, który rzeczywiście by mnie jakoś znudził. Okej, okay, przyznawałam się głośno na wejściach, że na jednym filmie przysnęłam, więc nie będę tutaj nagle, uda nagle udawać takiej mądrej. Ale te, które obejrzałam świadomie, no to, wiesz, miały w sobie jakiś tam taki pierwiastek zaciekawienia, nie? Jakiegoś takiego sposobu w podejściu do, do narracji, do mhm. gatunku, który, no, wiesz, to podejście potrafiło cię gdzieś tam do tego ekranu przykuć, więc no, to jest, to jest duża wartość no, przemawiająca bardzo na korzyść programerów tej imprezy, prawda? No, tak. bo to oni przede wszystkim odwalają no kawał dobrej roboty w dobieraniu tych tytułów w taki, a nie inny sposób. Także no, sporo udało się obejrzeć, ale też sporo tytułów człowiek chciałby jeszcze zobaczyć. Prawda? Że, że jednak ma nadzieję na to, że, że nie znikną w tym festiwalowym obiegu. Bo to jest jednak fajne uczucie jak film nie wiem, określany jako niezależny, tak jakoś scharakteryzowany, że jednak jest, że jednak przenika do tego głównego nurtu, co nie? Że jednak spotyka się z taką przychylnością widzów, więc mam nadzieję, że któryś, któryś um, tytuł z tegorocznej off camery również wypłynie, chociażby chwalony przez nas na wielu wejściach 78 dnia, który jest no kawałem naprawdę Znakomitego kina, i powiem Ci, że do tej pory ten film gdzieś, gdzieś ze mną jest. Mhm. I chyba podtrzymuję swoje zdanie z któregoś z naszych wejść na żywo, że to chyba jest najlepszy tytuł, jaki obejrzałam w trakcie tegorocznej edycji no też mi się wydaje, że to 78 dni to było jednak takie, takie doświadczenie no, z jednej strony zaskakujące, bo no, film dotyka dość trudnego momentu historycznego. Bardzo ciężki temat, też kojarzony z no, jakimiś grubymi, depresyjnymi rozkminami, no bo do, do dorastanie w wojennych okolicznościach, no to, to nie jest łatwy, łatwy temat. Ale właśnie dzięki temu, że to kino niezależne kojarzy się z wolnością, swobodą, w mówieniu rzeczy ważnych po swojemu. No to dzięki takim założeniom dostajemy być może coś niepopularnego, ale coś takiego, co tym swoim pójściem pod prąd... Mówi jednak y, wartościowe rzeczy w swoim językiem, bo to w, w, w przypadku tego repertuaru y, tegorocznej edycji to miałyśmy w ogóle bardzo dużo filmów, które były debiutami, które y, bawiły się gatunkowością, więc to te wszystkie jakieś takie filmowe zaskoczenia i twórcze wizje to jest coś w ogóle naprawdę potężnego, bo opowiedzieć historię... Dorastania trójki sióstr w okolicznościach wojny w Serbii, zagrożonej w jakiejś małej miejscowości, która jest zagrożona bombardowaniem i zrobić to z jednej strony w sposób taki czuły, pogodny nas w jakiś taki... No, Perwersyjne pogodne akcenty w tym filmie się pojawiały. To, Oj, to z jednej strony, a z drugiej strony wykorzystać formułę ograną już do granic możliwości, czyli no szeroko y, znane i kojarzone fan footage, no to no hej, no. Pomysł z jednej strony karkołomny i taka produkcja, która mogła się nie udać na przeróżnych frontach, a jednak wyszło z tego, wyszedł z tego fantastyczny film z ogromem serca i z naprawdę fantastycznymi emocjami i z takim zakończeniem, które no pozostaje widzu no na długi, długi czas. A my lubimy takie kino, nie, które gdzieś nas, gdzieś nas tam rozwala yy, w środku, no dlatego postanowiłyśmy z Bogusią, że ostatnim filmem, który obejrzymy wspólnie na festiwalu, <głos> będzie no, najcięższe z najcięższych dział, czyli After Sun, oglądany w plenerze i po prostu siedziałyśmy zapłakane, tak. zaczerwionymi oczyma. I no, to była taka wisienka na torcie, kropka nad i, która gdzieś, ta, gdzieś nam y, określiła y, takie, wiesz, podsumowanie tych festiwalowych emocji, które no, były bardzo różne i, i wiesz, ale jednak trafiały do serducha. Nawet jeżeli to był film, który gdzieś tam nas wkurzył, jak właśnie Czarny Kos, Czarna Jeżyna, ale jednak mimo wszystko poruszał pewne struny. Mm -hmm. Więc no to jest, to jest fajna strona kina niezależnego, że potrafi tak wiesz nieraz naprawdę ograniczonymi środkami dotknąć tak, że po prostu ciężko się poskładać. I tych emocji chyba e, najbardziej szukam właśnie w kinie niezależnym, no, którego pięknym e, świętem jest off-camera, bo pokazuje naprawdę kino niezależne z tak różnych stron, e, że myślę, że każdy znajdzie coś tam dla siebie i naprawdę nie ma co się bać tej takiej, wiecie, poważnej e, łatki, poważnego określenia kino niezależne. Bać Odważyć się kochani. absolutnie nie, nie warto, nie powinniśmy się bać, bo w tym roku mieliśmy do dyspozycji naprawdę świetny repertuar podzielony na sekcje tematyczne, poza takimi stałymi punktami jak konkurs główny pod hasłem wytyczanie drogi, to ja się też bardzo mocno zastanawiałam właśnie, jak to jest z tym wytyczaniem drogi, czy, of, czy Mastercard of Camera rzeczywiście jest taką imprezą, która prezentuje pewnego rodzaju trendy, jakieś innowacje, w tym, co się będzie działo w najbliższym czasie w kinie. No nie wiem, nie wiem, zobaczymy, czas pokaże. Ale tak, oprócz tego wytyczania drogi mieliśmy też konkurs polskich filmów fabularnych, czyli coś takiego, co rzeczywiście już od pierwszej edycji funkcjonuje. No i sekcje tematyczne takie jak, uwaga, Girl Power, czyli historię Kobiece, o kobietach, o dziewczynach z kobiecego punktu widzenia, czyli no dla mnie i dla Marty, no to bo perfekcyjnie tutaj praktycznie wszystkie filmy powinnyśmy obejrzeć z tej sekcji. Sekcja na granicy, czarne owce, w słusznej sprawie, czyli taki blok filmów, które bawią się trochę formułą kina kryminalnego, kina dramatów sądowych, takich opowieści trochę z ze społecznym rysem, więc też tutaj sama, same ciekawe propozycje się znalazły. Festiwalowe hity, czyli takie filmy, które pojawiły się na przeróżnych festiwalach Święcą Triumfy, są ciekawymi produkcjami. No i oczywiście Amerykańscy Niezależni. Amerykańscy Niezależni, czyli blok filmów no właśnie, amerykańskich reżyserów, blok filmów, w którym znalazł się wychwalany przez Martę w wielu miejscach film zatytułowany Glut, który nareszcie udało mi się obejrzeć i rzeczywiście wszystkie zachwyty Marty, tak, możecie śmiało sięgać po ten film, bo faktycznie jest to produkcja, ta taka, jakiej jeszcze nie, nie widzieliście i pomimo pe pewnego rodzaju szaleństwa, który w tym filmie jest, bo on jest taki bardzo, bardzo pankowy i szalony, opowiada historię traumy, historię żałoby, radzenia sobie ze stratą, ale używając takich elementów jak horror cielesny, i koty. no to, mm, Czyli to, co lubimy najbardziej. Tak I jak mówię o tym, że jest to horror cielesny z kocimi, akcentami, to naprawdę tak jest, ponieważ, ponieważ film <grym> rozpoczyna się od sceny, kiedy bohaterka zostaje ugryziona przez kota. No i z jej ciałem, z jej osobowością dzieją się dziwne rzeczy, jakie nie będziemy na razie zdradzać, bo ja cały czas, Marta, mam nadzieję, że gdzieś uda nam się ten film jeszcze obejrzeć raz i może zasiądziemy do jakiegoś podcastu. No kurczę, Reaktywując koniecznie cykl mamy... o koci tak. Filmach. <gry> tak, bo zapomniałyśmy trochę o tym cyklu, a tutaj rzeczywiście uzbierała się pokaźna kubka wstydu. Tytułów, które musimy koniecznie omówić, także wypatrujcie. No i przede wszystkim będę wypatrywała ciebie w Krakowie za rok. Jak myślisz? Czy może inaczej? Czy czujesz, że tegoroczna edycja przekonała cię na tyle, żeby kontynuować? No kochano, no przecież to przygodę? Ja tutaj już wlatam dosłownie parę metrów nad ziemią. Taka, ta, takie emocje mi towarzyszą, a te emocje są no, głównie pozytywne, chociaż zdarzyło się kilka jednak takich rzeczy lekko rozczarowujących. Z jednej strony do tego festiwal lewego życia można się bardzo łatwo przyzwyczaić, ale jak się okazuje, nie wszystko należy brać na pewnik, bo ja tam sobie pojechałam do tego Krakowa z takim założeniem, że no dobra, jak już mam tę akredytację, no to będę wchodziła na wszystko, nie? A okazuje się, że Mastercard of Camera ma taką zasadę, że posiadając akredytację też trzeba wklikiwać swoją obecność na poszczególnych filmach, co ja w jakiś sposób dziwny przegapiłam i drugiego dnia zrobiła się niespodzianka, bo udało mi się wklikać tylko na jeden film, który planowałam obejrzeć, a pozostałe seanse już były niestety miejsca pozajmowane, także trzeba się uczyć tego i naprawdę nie brać, nie, nie iść no tak pewnie, bo każdy festiwal ma swoje zasady i to trzeba się tego faktycznie trzymać. Trochę rozczarowaniem dla mnie było, było spotkanie z Karoliną Bruchnicką, ale to głównie z tego powodu, że ja sobie spotkania z, z, z aktorami też wyobrażałam w nieco inny sposób. Zawsze mi się wydawało, że jak biorę udział w tego typu wydarzeniu, no to będziemy rozmawiać o filmach, o aktorstwie, a tutaj pan prowadzący zadawał troszeczkę dziwne pytania, odwołując się bardzo często do kariery pani Karoliny w obszarze modelingu. No i nawet kiedy sama rozmówczyni próbowała delikatnie tam naprowadzić, że tu nowy film, a to jakieś tam aktorskie wyzwania wcześniej, no to prowadzący jednak z uporem wracał do tego wątku związanego z branżą modową, więc nie wiem, czy wszystkie, czy wszystkie spotkania odbywały się też w taki sposób, czy, czy nie. Może po prostu miałam pecha i, i, i tak trafiłam, a może... Po prostu wyobrażałam sobie, że tu nagle pojawią się odpowiedzi na wszystkie pytania, które mi się kłębią w głowie, a to jednak przecież tak <laughs> każdy jest inny. Tak łatwo nie, na, nie tak ma. Łatwo nie ma. Y Nie wiem jeszcze, bo ch chciałabym się ciebie też Marta zapytać, bo pod kątem tego planowania różnych rzeczy, czy ty nie miałaś też problemu z czytelnością y harmonogramu na stronie? Bo tego się trzeba też nauczyć, to już y, mając mm -hmm. doświadczenie z tymi wcześniejszymi edycjami, to, to, to, to najlepiej mi odpowiesz, czy to co roku wygląda w ten sposób, że jest to tak rozpisane. Ta forma y książeczki jednak jest, jest lepsza, bo to... też dostałyśmy przewodnik festiwalowy i on jest pod mm -hmm. tym kątem no, dużo bardziej czytelniejszy. Wiesz co, ja jestem totalną techniczną abnegatką, więc nie jestem najlepszą osobą do odpowiadania na, na, na takie pytania, bo ja totalnie nie zwracam uwagi na takie rzeczy. Wiesz co, na pewno pomocne jest rozpisanie sobie wcześniej konkretnych filmów, które na pewno chcesz zobaczyć, na które na pewno chcesz się wklikać. I wtedy już leci z górki, bo jeżeli masz już te takie, wiesz, stuprocentowe typy zaklikane, że tak powiem, to wtedy gdzieś, gdzieś po tej stronie łatwiej jest się poruszać. Bo jasne, na początku, gdy jeszcze nie wiemy, na co chcemy pójść, no to ta mnogość tytułów może trochę przerażać i może być, może być rzeczywiście nieczytelna. Dlatego chyba bym zachęcała po prostu do takiego mm, spokojnego przygotowania się na zasadzie ok, rozpisuję listę filmów, które chcę zobaczyć i potem, wiesz, już y, sukcesywnie Odhaczać, więc, więc nie. Ja nie, nie zauważyłam jakiejś zmiany ani na lepsze, ani na gorsze, ale tak jak mówię, totalnie nie jestem dobrą osobą do odpowiadania na to, na to pytanie, ale wiem, że na przykład dużo osób narzekało na aplikację tak, festiwalową. Wysypała która się na samym początku. No, nie do końca się tak, tak, tak, tak, że która nie do końca się sprawdziła. No, ale wiesz, dlatego pomocne jest rzeczywiście wklikiwanie się. Yeah. Mm, dzień wcześniej na, na kolejny dzień i wtedy już, już jesteś y, spokojniejsza. Chociaż nie ukrywam, y, możliwe, że moja opinia wynika też z tego, że no, miałam y, dostęp do komputera bezpośrednio y, wiesz przed każdym klikiwaniem no. się, więc to na pewno było duże ułatwienie. A z telefonu być może to rzeczywiście mogło być bardziej uciążliwe i też mniej czytelne y, niż, niż mając właśnie większy ekran przed sobą. Ale ale to są, myślę, takie drobiazgi w momencie, kiedy rzeczywiście masz fajny repertuar, dużo rzeczy do zobaczenia, to, to raczej nie zwracasz uwagi na takie rzeczy. Tak się Dużo wydaje. rzeczy do zobaczenia to jest naprawdę słowo klucz, ponieważ ja podczas przeglądania programu już na samym starcie wyłowiłam sobie 32 filmy, które chciałabym obejrzeć. <śmiech> okazuje, się, okazuje się, że 5 dni to jest zdecydowanie za mało i nawet przy takim założeniu, że się ogląda 3-4 filmy w ciągu dnia, no to nie jesteś w stanie naprawdę zobaczyć, zobaczyć wszystkiego, co, co, co by się chciało. Chociaż ten wynik, który my z Martą wykręciłyśmy, czyli 17 filmów w, w, w ciągu tego festiwalu, to i tak jest taki rezultat, z którego ja osobiście jestem mega, mega dumna, bo no ja to jestem naprawdę taki zwierz festiwalowy już na całego. Jak jadę, to po prostu wykorzystuję na maksa, ile wlezie. Gdyby tylko była, była szansa, to podejrzewam, że wcale bym z tego kina nie wychodziła, tylko oglądała każdy film, wszystkie filmy po kolei, po prostu jak, jak lecą. Taka, taka jestem zachłonna nie? i taka jestem, taka jestem łakoma. A porozmawiajmy sobie jeszcze troszeczkę o tych miejscówkach, bo myślę, że to jest również coś, co sprawia, że ten festiwal jest, jest też dość wyjątkowy, bo z jednej strony wspominałyśmy o tych kinach plenerowych, były tak takie trzy lokalizacje w Krakowie, gdzie można było oglądać filmy pod chmurką i to myślę, że to jest dość ciekawe doświadczenie, ale też te sale, w których się pojawiałyśmy w których były pokazywane te filmy, czyli tak, z, z kino pod baranami. No już kultowa miejscówka, takie, taka przestrzeń, którą bardzo chciałam odwiedzić i naprawdę jak tylko przekroczyłam próg kina pod baranami, no to tak... Zachłysnęłam się od razu tą, tą atmosferą, bo jest tam naprawdę kapitalnie. Kino Agrawka, czyli takie, taka lokalizacja bardzo, bardzo alternatywna, spoko miejsce. Myślę, że stworzone do tego, żeby oglądać właśnie takie filmy. Aula ASP, coś, co ja nazwałam Akademią Sztuk Przepięknych. Marta się śmiała z tego bardzo, ale to rzeczywiście jest Akademia Sztuk Przepięknych Wszelakich, bo tam y, y, y, przemieszczając się korytarzami tego miejsca, miałyśmy tam też jedną nagrywkę. Wśród Sztuki, naprawdę, wśród rzeźb, wśród jakichś instalacji, więc jest to naprawdę magiczne miejsce, które tętni e, artyzmem i, i tętni tymi wszystkimi emocjami. I były również pokazy w kinie kijów. Do kina kijów nie dotarłam, ale wiem Marta, że chyba tobie się udało, prawda? Bo ten e, film Treasure, to był właśnie pokaz w kinie kijów, czy coś... Kręcę. Wiesz co, Treasure w kinie Kijów było bodajże pierwszego, bądź drugiego dnia, nie pamiętam chyba pierwszego nawet, to była oficjalna premiera z reżyserką i, i ze Stevenem Freyem. Ja akurat zobaczyłam na SP A. Treasure, tak, bo to już był ten mniej, mniej oficjalny tytuł, mniej, mniej oficjalna premiera, ale wiesz, no mi jak najbardziej się ta miejscówka podobała, po raz pierwszy tam były pokazy. W zeszłych latach pokazy były w w takim miejscu na ulicy Rajskiej, które właśnie jest takim centrum kulturowym i tam były chyba dwie sale, z tego co pamiętam, mniejsza i większa. I bardzo lubiłam tą miejscówkę i w sumie żałowałam, że jej, że jej w tym roku nie było. Ale ja chyba rozumiem no ale co ja coś, Chyba rozumiem tak? decyzję organizatorów, bo w Auli ASP odbywały się też spotkania z twórcami i to Q&A, więc chyba zakładali, że przy okazji takich projekcji po prostu zainteresowali będzie spore i duża sala, nie? Tak, tak, tak, tak ja sobie to tłumaczę. Ale wiesz co, tam na... Tam na Rajskiej też jedna była spokojnie przystosowana do, do spotkań okay. i też było sporo, więc nie wiem, możliwe, że tam jakieś kwestie nie, nie zostały dogadane, to już, mhm. tego już nie wiemy, No, ale tak czy siak y, zmiana spełniła moje oczekiwania, bo Aula rzeczywiście też była bardzo, bardzo przystępnym miejscem do oglądania filmów czy właśnie do słuchania spotkań. Jeżeli chodzi o kijów, to... Pamiętam, że jakoś w poprzednich latach miałam okazję być chyba na, na, na spotkaniu z Joshem Hartnetem właśnie w Kijowie. No zresztą Kijów no, ma przepotężną salę, prawda? No, to jest gigantyczna sala na paręset miejsc, więc to jest totalnie lokalizacja przystosowana dla, wiesz, do takich bardzo wystawnych wydarzeń czy wystawnych premier. Dlatego też tam były zresztą zazwyczaj i tam są właśnie spotkania z, z tymi takimi najważniejszymi gwiazdami, tak jak w tym roku był w tej roli Patrick mhm. Wilson, prawda? Więc, więc Kijów rzeczywiście jest bardzo, bardzo fajną miejscówką do takich, takich właśnie wydarzeń to Właśnie, ja się pytam, Zresztą gdzie można... jest zdjęcie z Patrykiem mhm. Wilsonem, Marta? Bo ty byłaś wtedy w Krakowie i jak to jest możliwe, że nie, mam, nie masz zdjęcia z Patrykiem Wilsonem? Tłumacz się proszę. Widzisz? A miałaś okazję. Miałam okazję, Patrick Wilson mignął mi na plantach, ale ja jestem taką osobą, która raczej podziwia z boku. Nie lubię zaczepiać ludzi w, w takich bardzo sytuacjach prywatnych. Sobie myślę, a idź sobie chłopie spokojnie, będę zawracać gitarę. Tym bardziej, że rozmawiał przez telefon, więc nie śmiałam mu przeszkadzać, no ale fajnie było chociażby rzucić na niego okiem, że jest, że rzeczywiście przebywa w Krakowie w tym samym czasie co ja, więc więc to też była, była frajda. No, ale jeżeli chodzi o miejscówki, to, to jak najbardziej super. Każda, każda lokalizacja miała swój klimat. I barany, okej, okay, kultowa miejscówka. Ja tam za bardzo filmów nie lubię oglądać, Czemu? ale jako takie, no... Ta sala jest totalnie nieprzystosowana pod takich ludzi jak ja, którzy są, nie wiem, ślepi i, i w ogóle nie dowidzą napisów więc muszą siadać albo w pierwszym rzędzie, albo na boku, więc ja, ja trochę ogólnie psioczę na oglądanie filmów pod baranami, ale jako miejscówka festiwalowa, no to jest wow, rzeczywiście super miejsce w samym rynku i rzeczywiście na tyle, na tyle jakby wyciszone, na tyle jest to wyciszona miejscówka, że nie czujesz tej bliskości centrum, prawda? prawda? No i przede wszystkim najważniejsza rzecz, do każdego kina miałaś bardzo, bardzo bliziutko od... Um, Innego kina, w którym akurat coś oglądałaś, dlatego e, przemieszczanie się między seansami e, z jęzorem na brodzie było pod tym względem ułatwione, że rzeczywiście nie trzeba było się nagle dostawać na drugi koniec miasta, także to też jest bardzo, bardzo duży plus. Tak, sporym, sporym ułatwieniem były też kroniki, bo zawsze przed seansem są oczywiście bloki, jakiś tam reklam, sponsorów, informacje tego typu. I kronika poprzedniego dnia festiwalu, która najczęściej trwa około pięciu minut, więc nawet jak się człowiek trochę spóźnił, zostając na spotkaniu na przykład z twórcami i słuchając tego, co twórcy w innym miejscu mają do opowiadania, no to gdzieś tam ten zapas minut minutowy, taki bufor bezpieczeństwa jednak się miało i, i była szansa, że na ten wymarzony swój sens się dostaniemy. No dobra, festiwal festiwalem, ale my tam też pojechałyśmy z niecnymi planami i o tych planach na, na koniec też chciałabym parę słów powiedzieć, bo no moi drodzy, nie wiem jak to się stało. Sama się nad tym zastanawiam, jak do tego doszło. Ale Kraków okazał się taką miejscówką, w której zadebiutowałyśmy w wersji wideo. Marta już od dłuższego czasu namawiała mnie na to, że musiałybyśmy spróbować pokazywać twarze w internecie. No i to się faktycznie wydarzyło na Mastercard of Camera. Te nasze, te nasze nie, nieudolne, początkujące próby mogliście oglądać zarówno w postaci rolek, relacji, takich krótkich właśnie wejść, podczas których opowiadałyśmy o, o tym, co obejrzałyśmy, co nam się podobało, a co nie. No i udało nam się również zrobić dla was dwa live. Y. Marta, jakie emocje temu towarzyszyły, powiedz. No, bardzo gorące, ale też zadziwiające, pozytywne. Jednak przy okazji podcastów mam wrażenie, że jesteśmy wo wobec siebie bardziej krytyczne, bardziej gdzieś tam się czepiamy y, jakiś przejęzyczeń czy czegokolwiek, a tutaj jednak było takie podejście na zasadzie lecimy z tematem i w ogóle mamy flow, więc nie ma się co, y, co stopować. No tym bardziej, że tutaj wchodziło w grę też nagrywanie między ludźmi, prawda? I zawsze jest ta obawa, że ktoś nagle ci wejdzie w kadr, ktoś ci wychodzi, ktoś się zrobi cokolwiek innego. Zdarzało się, zdarzało się, że musiałyśmy nagrywać jeszcze raz właśnie z tego powodu, ale ogólnie no bardzo pozytywne. Dlatego mam nadzieję, że jeżeli dotarliście do tego momentu naszej relacji, to to, że podzielicie się waszymi opiniami na temat właśnie tych wejść live, czy, czy, czy ogólnie tych wejść wideo. Czy to jest coś, co chcielibyście oglądać częściej? Co mogłybyśmy poprawić, i tak dalej, i tak dalej? Więc no, generalnie czekamy na Wasz co film. Co mogłybyśmy poprawić? Wiesz, Marta, że w ten sposób ruchomisz tutaj teraz, jak to powiedział Jerry w ostatnim nagraniu, to się teraz się tworzy puszka Pandory, jak zaczną tutaj nam słuchacze mówić, co byśmy Co, byśmy mogły, co byśmy mogły zrobić? No, tak jak słyszycie. No emocji była naprawdę moc. To wideo to też było... No, Marta, jak się umawiałyśmy na to spotkanie w Krakowie, to mówiła, że nie podaruje i tak po cichu liczyłam, że ten temat gdzieś tam umrze śmiercią naturalną, że nie będziemy miały czasu, ale jednak, jednak przekonałaś mnie do tego i, i, i gdyby nie te twoje namowy, to chyba bym się na to nie zdecydowała. Wideo jest naprawdę zaskakującą Sprawą, bo poza, skupieniu, poza skupieniem na mówieniu i opowiadaniu o niektórych rzeczach, trzeba też się skupić na tym, żeby wyglądać jak najmniej głupio, ale myślę, że poradziłyśmy sobie całkiem, całkiem nieźle. Zobaczymy, jak wy to ocenicie, bo to przecież nasi słuchacze, nasi odbiorcy są no, tym najważniejszym czynnikiem bez, bez waszej oceny, no to... Ciężko by było. No dobra, no to my już będziemy się powoli z wami żegnały. Ta teraźniejsza Marta i teraźniejsza Bogusia tu i teraz będą już wam mówiły cześć. A za chwilkę będziecie mieli okazję posłuchać kilku naszych nagrywek z Krakowa, z salonu u Marty <grym> i po, posłuchacie jakie emocje towarzyszyły nam na miejscu. Tam w Krakowie podczas festiwalu, jakie filmy nam się podobały, co nas zdenerwowało. I w ogóle wszystko, wszystko, co, co nam w duszy grało wtedy. No to Marta, dziękuję Ci pięknie za dzisiejsze nagranie. Dziękuję Ci za nagranie rozmówionych, bo jeśli, jeśli ten podcast to dla Was za mało, to proponujemy sięgnąć do archiwum naszej audycji na stronie Radia Kapitał. Tam przez dwie godziny opowiadamy jeszcze więcej na temat festiwalu, na temat naszych wrażeń, na temat filmów, co nas zaskoczyło, co zdenerwowało, to możecie przez dwie godziny posłuchać naszego gadania. Także Marta, raz jeszcze dzięki, dzięki, dzięki za dzisiaj, za wtedy i dzięki, dzięki za Dzięki, ja Kraków. również dziękuję. Tak. I przenosimy się do Krakowa razem z wami. Pa, do usłyszenia. Cześć, cześć. Halo, halo. Dzień dobry z Krakowa. Z tej strony Bogusia, jest ze mną... Haha, zgadnijcie, kto? Jest z Bogusią Marta, czyli ja. Dzień dobry. Dzień dobry z Krakowa, rozgrzanego. Jesteśmy naładowane cukrem po pysznych ciastkach, więc nie wiem, co będziemy mówić, ale będziemy do Was mówić. Bardzo śmieszna sytuacja, bo właśnie przed chwilą powiedziałam do Marty, że wszystko, co w innym miejscu smakuje tak sobie, to w, Krak w Krakowie smakuje przepysznie, bo nawet zwykła zielona herbata nie jest zwykła, jest przepyszna, ale to nie jedyne smakołyki, jakie będziemy sobie serwować dzisiaj, bo spotykamy się przy okazji Marta bardzo fajnej imprezy, na którą udało nam się obówbić. Marta już sobie tutaj trochę świruje od kilku dni filmowo na off-kamerze. Ja przyjechałam dopiero przed godziną i nie wiem od czego zacząć, więc może Marta niech poopowiada trochę o tym, ile filmów obejrzała, dlaczego nie poczekała z tymi fajniejszymi na mnie. Tłumacz się proszę. O, o rany, ale mnie wystawiłaś na po prostu odstrzał yy, słuchaczy. Yy, tak, ja sobie już filmuję od... Yy, <grym> Bo Gusia, nie chcę mi nawet mikrofonu potrzymać, taka koleżanka. Ja sobie już filmuję od soboty, tak na szybko to oczywiście nie pamiętam, ile filmów obejrzałam, ale obejrzałam zaskakująco dużo, bo ja jestem zwierzęciem festiwalowym takim średnio aktywnym, bym powiedziała. Chodzę codziennie na jakieś filmy, ale zazwyczaj to są jakieś ograniczone liczby, Seansów, a tutaj codziennie raczej mi się udawało po trzy filmy obejrzeć, i raczej są to filmy przynajmniej przyzwoite, więc nie miałam jakiejś dużej wtopy, póki co. No może jeden film nie, nie do końca tak rzeczywiście spełnił moje oczekiwania, ale może się udało mówić go szerzej niż tylko w takiej krótkiej zajawce, wygonie Bogu się do, do, do kina taką wystawię na taki strzał y, głupo, głupawego filmu. W każdym razie, no kocham off kamerę. atmosfera tego festiwalu jest super, atmosfera wiosennego Krakowa jest naprawdę świetna, więc tutaj akurat mi wszystko działa na tip-top, tym bardziej, że wszystkie ważne miejsca festiwalowe są w samiuteńkim centrum, w bardzo niedalekiej odległości od siebie, więc osoby, które nie mogą się poszczycić jakąś super orientacją w terenie. W Krakowie na obkamerze się nie zgubią. A teraz nagrywamy na szybko takie gorące wrażenia, gdyż ponieważ za minut 25 pójdziemy na film polski naszej jednej z naszych ulubionych aktorek, którą jest Gabriela Muskała. Tak się wahałam trochę, czy wybierać się na ten film i czy wyklepywać to swoje miejsce na ten seans Q&A, ale stwierdziłam, że chyba taka okazja nie prędko się powtórzy, a że ostatnio z Martą miałyśmy okazję rozmawiać nareszcie o fudze Agnieszki Smoczyńskiej, no to najwyższy czas skonfrontować się z Gabrielą Muskałą w nieco innej odsłonie. Co do tych wszystkich festiwalowych szaleństw, to ja muszę powiedzieć, że jestem, ja jestem zachłanną festiwalowiczką, bardzo. Marta zresztą wie, bo jak rozmawiałyśmy sobie prywatnie trochę na temat listy filmów, które chciałabym zobaczyć, to jakimś dziwnym trafem zrobiło się ich y bardzo dużo, ponad 20 na pewno, łącznie z jakimiś takimi tytułami, które już widziałam, ale na przykład na kinie plenerowym w Krakowie, no to na pewno wyglądałyby one zupełnie inaczej, no ale niestety czas jest nieubłagany i tutaj trzeba dokonywać trudnych wyborów, więc zobaczymy jak te wybory będą się w Krakowie układały. Myślę, że Marta będzie mogła mi tutaj coś podpowiedzieć, bo niektóre tytuły już widziała. Na pewno wiem, że chcę obejrzeć Gluta, na pewno. Gluta, Bo zachwalałaś go po y, ostatniej edycji festiwalu American, American Film Festival. Y, I wtedy opowiadałaś o tym, że jest to idealny film dla kociarzy, więc to na bank. <śmiech> A co tam innego jeszcze się na tym naszym filmowym radarze pojawi, to, to, to, to, to się okaże wkrótce, bo Ty chyba też zmieniasz plany. Bo wydaje mi się, że ta Twoja początkowa rozpiska filmów to też była nieco inna, prawda? Trochę tak, trochę tak. Zdecydowanie człowiek, jak już wejdzie w tą festiwalową atmosferę, to sobie trochę inaczej różne rzeczy przekłada, układa, ale fajne jest to, że tutaj jest w czym przekładać i jest na podstawie czego zmieniać ten plan swojej takiej własnej imprezy. Ponieważ to, co jest najfajniejsze w off to to, że ona łączy ten świat takiego filmu festiwalowego, bardziej arthouse'owego z takim pociesznym duchem właśnie kina niezależnego, które nie boi się historii dziwnych, zwariowanych i w ogóle jakichś odjazdowych, więc to jest chyba to, co w tym festiwalu lubię najbardziej, czyli taka luźna atmosfera. I już mi się udało obejrzeć filmy właśnie w wpisujące się w tą formułę, na przykład The Paragon, czyli film e, m, reżysera, który na przykład reżyserował niektóre odcinki Power Rangers, więc już to wam na pewno mówi bardzo dużo. E, no i oczywiście Mother Couch, czyli film e, z naprawdę dobrową obsadą, bo e, występuje na przykład Ivan, Iwan, Iwan, Ewan, McGregor, e, Ellen Burstyn, jest też e, Taylor Russell, o Boże, nie wiem czy nie pomyliłam imienia, ale teraz na gorąco nie, nie sprawdzę. W każdym razie no aktorka bardzo fajna, także to jest taki film, który stoi mocno na, na, na świetnym aktorstwie, świetnej dynamice między aktorami i takiej jej potężnej dawce, groteski, przegięcia, także to, to jest właśnie kino, jakie lubię i, i mam to szczęście, że zawsze jak jestem na off camerze, to trafiam na właśnie takie małe perełki, dlatego cieszę się, że Bogusia jest ze mną. Mam nadzieję, że to nie będzie jej pierwsza edycja off-camery, że uda mi się zaszczepić w niej właśnie miłość do tego festiwalu, który w moim odczuciu jest no, jedny, jedną z fajniejszych imprez filmowych na, na mapie Polski, a jednocześnie... Jedną chyba z takich bardziej ignorowanych, nie masz takiego wrażenia? Na przykład yy, ja mam takie odczucie, że jakaś taka filmowa banieczka pisze dużo o, o oktopusie, o splacie, oczywiście o nowych horyzontach, a ten o, trochę tak, takie mam poczucie, że jest traktowany po macoszemu, ale ciekawa jestem jak to wygląda z twojej perspektywy osoby, która jest po raz pierwszy. Może ta, ta łatka kina niezależnego jest takim elementem, który trochę odstrasza, albo tak winduje oczekiwania i sprawia, że wyobrażamy sobie nie wiadomo co, nie wiadomo jakie filmy tutaj na tym, na, na tym, na tym festiwalu. Wydaje mi się, że off no, kamera jest o tyle ciekawa, że jak tak by prześledzić faktycznie ten harmonogram tegoroczny, to jest naprawdę sporo takich filmów, które mam wrażenie, że trudno będzie obejrzeć gdzie indziej bo no są to przecież tutaj produkcje z różnych stron świata i też tematycznie bardzo fajnie poukładane i dużo takiego kina trochę eksperymentalnego, kina kobiecego, które mówi zupełnie inne rzeczy niż w tym głównym nurcie, więc naprawdę no, atrakcji będzie moc. Szkoda, że nie uda nam się skorzystać z nich wszystkich, bo na off Merze są też spotkania z twórcami i jakaś strefa serialowa. Te pokazy plenerowe, o których już wspominałam, też wydają się ciekawą kwestią, ale no no, niestety nie, nie wszystko ale tak jak Marta słusznie zauważyła mnie specjalnie do takich imprez przekonywać nie trzeba bo po pierwsze jestem w Krakowie, który kocham po drugie jestem z Martą i za każda taka okazja jest po prostu no, fantastycznym, fantastycznym spotkaniem i w ogóle serducho ogromne tutaj, no a po trzecie no, oglądamy się filmów, więc nic tylko się cieszyć tak jest, a zanim się już całkiem rozklejmy, to pożegnamy się z Wami i pędzimy na błazny, na debiut reżyserski Gabrieli Muskały. Jest to film dyplomowy aktorów Wydziału Aktorskiego, więc może być ciekawie. Ja jestem bardzo ciekawa, więc spędzimy chyba, co nie? Pędzimy, pędzimy do pierwszego rzędu? Oczywiście, do usłyszenia po... Psychofanki Gabrieli Muskały idą na film, a wy trzymajcie się ciepło. Pa, pa, pa. Dzień dobry wieczór z pięknego wiosennego Krakowa. Jesteśmy już po dwóch filmach. Wracamy do was z głową pełną wrażeń. Siedzimy sobie na Akademii Sztuk Przepięknych, na ławeczce takiej położonej na uboczu, więc możemy sobie spokojnie porozmawiać, co tam nam w duszy gra po dwóch filmach. Bogusia, co ci tam w duszy gra po dwóch filmach, po twoich pierwszych dwóch filmach na festiwalu Off Camera? co mi gra, grają mi w tej chwili dwie najważniejsze rzeczy. Przede wszystkim to, że ta miejscówka, którą zajęłyśmy sobie teraz jest naprawdę wypełniona sztuką, bo wy tego nie widzicie, ale my jesteśmy otoczone przeróżnymi eksponatami, jakieś tutaj rzeźby, instalacje. Jest przepięknie, to, to jest pierwsza myśl, że te lokalizacje wszystkie festiwalowe są naprawdę fantastycznie dobrane, bo byłyśmy w kinie pod baranami i byłyśmy w kinie Agrafka. I są to faktycznie wnętrza takie typowo stare kina z klimatem, kina studyjne, z takimi wiecie specyficznymi fotelami, z bardzo niskim spadem niestety, co dla widzów siedzących z tyłu może być pewnego rodzaju utrudnieniem, zwłaszcza jeśli filmy są z napisami, a przed nami usiądzie ktoś wysoki, no to... To, to, to może być problem z odczytaniem tych napisów, ale dla chcącego nic trudnego można. Natomiast druga taka myśl na gorąco to ogromny pośpiech, bo ja w ciągu tych ostatnich czterech godzin to sporo się nabiegałam, bo jeszcze musiałam się w tak zwanym międzyczasie zameldować w moim sleepingu i fajne jest to, że cały, cała lokalizacja w festiwalu jest rzeczywiście bardzo blisko siebie, ale mimo wszystko takie przelatywanie z jednego punktu do drugiego, no to jest pewnego rodzaju utrudnienie, ale spoko. Jutro będzie to już rozplanowane trochę inaczej, zawsze ten pierwszy dzień jest ciężki. Od, od którego filmu mam zacząć? Od tego, który mam na świeżo chyba, czyli ten, który obejrzałyśmy przed chwilą, The Other Sun, to jest jest film, który wybrałyśmy, znaczy Marta miała go wpisanego do rozpiski, ja go wybrałam trochę na ostatnią chwilę, rezygnując z innego tytułu, ale przyznam się wam, że nie żałuję, bo jest to naprawdę bardzo ciekawa opowieść o przeróżnych obliczach radzenia sobie z żałobą. I to z taką żałobą no, dość trudną, bo film opowiada historię młodego chłopaka, który nie wyjaśnionych przyczyn popełnia samobójstwo, albo ulega tajemniczemu wypadkowi, to nie jest wyjaśnione w filmie. i Obserwujemy zmagania jego najbliższych rodziców, mamy, taty, brata, fede jego dziewczyny i przyjaciół ze szkoły i każdy z nich na swój sposób radzi sobie z tą żałobą, radzi sobie z tą traumą, próbuje sobie odpowiedzieć na pytanie co się stało, dlaczego Simon no, nie żyje, o co chodzi. I powiem wam, że no, ja, tak jak mniej więcej zdaję sobie sprawę z tego, że te filmy na tym festiwalu będą jednak no, kinem artystycznym, niezależnym, powolnym, no to tutaj wbiłam się od razu bez większości problemów w tę historię. Płynęłam do tego stopnia, że jak doszliśmy do finałowej sceny, no to wzruszenie trochę mi mowę odebrało. Jestem też ciekawa, bo festiwale filmowe i ten OFF też będzie mi się kojarzył z dużą ilością filmów i już teraz pojawiło mi się w głowie takie pytanie, który film będę pamiętała. Jak festiwal się skończy, to który z nich zostanie mi w głowie tak, tak... Tak, na długo, długo na pewno zostaną, zostanie film, który był dla mnie filmem otwarcia, film, na który namówiła mnie Marta, czyli Błazny w reżyserii Gabrieli Muskały, bo to rzeczywiście było dla mnie spore zaskoczenie. Jak w przypadku większości tych filmów, które są pracami dyplomowymi absolwentów szkoły filmowej, aktorskiego w kierunku, no to tutaj mieliśmy naprawdę do czynienia z bardzo ciekawą koncepcją, bo film opowiadał o aktorach i opowiadał o tworzeniu roli. I też w taki sposób dość przewrotny, ponieważ jak doskonale wiecie, reżyserka pani Gabriela Muskała jest aktorką, więc patrzyła na tę materię z trochę innej, równie ciekawej perspektywy. Marta została trochę dłużej, bo po seansie błaznów była okazja posłuchać aktorów i pani Gabrieli. Marta została dłużej na tym ja musiałam uciekać, ale mamy swojego człowieka na miejscu, więc Marta opowiedz jak, jak ci siadły te dwa filmy i jak spotkanie z panią Gabrielą. Tak, zacznę od tego, że o pośpiechu festiwalowym prawdopodobnie świadczy odgłos chrupania, który możecie słyszeć na nagraniu, bo rzeczywiście gonitwa między filmami prowadzi do tego, że nie do końca jest kiedy zjeść normalny posiłek, więc sobie tutaj z Bogusią chrupiemy, uwaga, lokowanie produktu Bake Rollsy. No, czosnkowe. Czosnkowe, więc no, lepiej się do nas nie zbliżać teraz. No, Ale tak, no, festiwale rządzą się swoimi prawami. Rzeczywiście ten pośpiech jest. Ale tak jak mówisz, myślę, że już jutro będzie lepiej, bo rzeczywiście ty będziesz wypoczęta i nie będziesz miała takiej gonitwy, że Bogusia robi mi teraz zdjęcie i w ogóle mnie zestresowała i nie wiem, co chcę powiedzieć. Ale tak, ja dzisiaj... Dzisiejszy dzień zaczęłam filmem średnim, bo to był film Stolen, który obiecywał mi więcej niż ostatecznie dał ale jak wiecie, jesteśmy zawsze filmowymi entuzjastkami, więc nie mówimy o tym, co nam się nie podoba, chyba, że nam się bardzo nie podoba, to już wtedy mówimy od razu. W każdym razie film pani Gabrieli Muskały. Film pani Gabrieli Muskały podobał mi się bardzo. Jest naprawdę rzeczą przede wszystkim pięknie zrobioną. Zdjęcia wyglądają oszałamiająco. Co ciekawe, muzykę do tego filmu mm, zrobił pan Zbigniew Zamachowski, Słuchajcie, który który również pojawił się w pewnym momencie panelu, żeby coś tam co nieco od siebie powiedzieć, więc też fajne doświadczenie. Yy, ogólnie yy, podobało mi się to, jak ten film łączył jakieś takie gatunkowe rzeczy, bo było i trochę dramatu i trochę horroru nawet, jakiejś takiej m, obyczajowej też m, zajawki, więc ogólnie fajnie, fajnie dużo różnych rzeczy zostało wymieszanych, ale też jestem w stanie zrozumieć, że ktoś może mieć z tym filmem problemy, no bo okej, okay, umówmy się, mówimy o dyplomie Wydziału Aktorskiego Łódzkiej Filmówki, czyli szkoły, która stała się, jak pewnie dobrze pamiętacie, lub nie kilka lat temu, no, areną tego głośnego y Skandalu, nazwę to z, z braku lepszego słowa, który rozpoczęła y, Ania Paliga od swojego, y, że tak powiem, wyznania, o tym, jak do jakich nadużyć dochodziło y, w tej placówce. I... W błaznach też jest kilka takich śliskich scen, i one robią świetne wrażenie. Tak, jasne, tylko chodzi mi o to, że rozumiem, że ktoś tu może mieć z tym problemy, że filmówka rozlicza się z tym, kręcąc film i że tu jest jakiś taki powiedzmy minimalny cynizm, ale okej, okay, ja na to przymknęłam oko, bo... Ale pani Gabriela powiedziała, że oni zaczęli pracę nad scenariuszem, zanim cała tak, ta afera tak. wybuchła, więc to... Ale generalnie, no, w czasie ja potwierdzili, bo było dwójka obecnych dwójkach i właśnie pani Gabriela Muskała, no i niejako potwierdzili to, co wiedzą wszyscy i wiedzą od dawna, że o takich rzeczach mówiło się w kuluarach długo, zawsze i, i wszędzie, więc to nie było nic nowego. W każdym razie to jest taki wątek, który na pewno gdzieś tam będzie dyskusyjny, gdy film trafi do szerokiej dystrybucji, ale ogólnie no, ja byłam naprawdę pod wrażeniem tego, jak... Pani Gabriela właśnie prowadzi swoich aktorów i miałam okazję zapytać ją w czasie panelu o kwestii improwizacji w tym, w tym filmie, bo ogólnie bardzo dużo rozmawiali rozmawiała z aktorami, wspominali jakieś tam swoje lekcje właśnie z improwizacji itd. itd. No i okazało się, że jakby współpraca na linii aktor-reżyser była tam bardzo mocna, że dużo, na dużo rzeczy aktorzy mieli wpływ. I też co w ogóle mnie wow, zmiotło, to fakt, że monologi, które pojawiają się w tym filmie, były improwizowane, słuchajcie. Polegało to na tym, że pani Gabriela jako reżyserka przykładowo rzucała jakieś pytania i potem aktorzy po prostu improwizowali, nawijali na gorąco, więc gdy będziecie mieli okazję zobaczyć ten film, to, to zwróćcie uwagę właśnie na sceny monologów. Jeśli chodzi o drugi film, The Other Sun... Za wolny. Nie, wiesz co, w sumie... No okej, okay, to, to jest takie typowe, poprawne kino, które nie jest ani złe, ani powalające na kolana. Tym bardziej, że no mam jeszcze z tyłu głowy 78 dni, które ty zobaczysz jutro, czyli w środę. I o który, jest to film, o którym mam nadzieję, że sobie porozmawiamy, bo no jest naprawdę oszałamiający. Zrobił na mnie ogromne wrażenie i on też opowiada o traumie, ale robi to jakby zupełnie inaczej i lepiej. Więc The Other Sun, typowa średniawka. A może Wiodersan jest średniawką z tego względu, że mamy do czynienia z tymi młodymi emocjami, bo tu podejrzewam, że większość aktorów, którzy zagrali w tym filmie, no to pewnie byli albo z niewielkim dorobkiem, albo w ogóle debiutanci i no, powygrywać takie te niektóre niuanse i te cięższe sceny, to może być problem. To jest jedna kwestia. A druga kwestia jest taka, że właściwie w tym środowisku nastolatków, młodzieży bardzo trudno jest dobrze poprowadzić historię dotykającą takich trudnych tematów. No to trzeba mieć, trzeba mieć naprawdę nie lada wyczucie i przede wszystkim pomysł, bo no, ja mnie się ten film osobiście podobał i ja nie mam absolutnie problemu z tym, że coś tam mogło być niewygrane tak jak, tak jak być powinno, ale faktycznie w paru momentach seansu Pojawiały mi się w głowie takie przebłyski, że kurczę, to już widziałam, a to było w innym filmie pokazane lepiej, tutaj pewnie będzie ten wątek prowadził do tego, że coś tam, no i w efekcie te wszystkie, albo większość tych moich przewidywań scenariuszowych doczekała się no, takiego finału, jak, jak mi się wydawało, aczkolwiek no, nie zmienia to absolutnie faktu, że chyba... Ja jestem jednak taką, tak jak powiedziałaś przed chwilą, entuzjastką. Mnie wystarczy jakiś film, który, wiesz, do, dotyka nieco innego kręgu kulturowego i ja już jestem po prostu kupiona totalnie, bo tu w The Other Sun był bardzo fajny blok scen z taką szarlatanką trochę, która próbowała yy, nie wiem, czy to naciągnąć rodzinę, czy po prostu no, przynieść ukojenie tej zrozpaczonej matce i ona tam robiła jakieś rzeczywiście przeróżne dziwne, <grych> dziwne rzeczy, odprawiała jakieś egzorcyzmy. Matka potem też nad kartką z wahadełkiem rozmawiała ze swoim nieżyjącym synem, więc to jest w tym filmie sporo takich rzeczy, które, których można się złapać i które mogą się podobać chociaż no, temat no, kino wałkuje przeróżne tematy od swojego początku, od, od lat już no, wiemy ilu, więc no, naprawdę ciężko jest pokazać coś odkrywczego nowego, chociaż tak jak mówię, ja, ja się cieszę, że zobaczyłam. No pewnie, trzeba się cieszyć, że mamy okazję zobaczyć filmy, które pewnie no, do jakiejś masowej dystrybucji u nas nie trafią nigdy, ale rzeczywiście te sceny z tą właśnie taką jakąś Ezo panią, były ciekawe i przypomniały mi powiem ci sceny z Totemu, gdzie tam też jakaś wróżka oczadzała ten dom. W, Totem... w Totemie to było pewnie fajniejsze, bo było zabawniejsze, takie bardziej wprost, a tutaj... Wszystko jest wygrane na poważnie. Tak, tutaj nie do końca było wiadomo, czy my się mamy śmiać w tych momentach, czy, czy, czy nie. czy publiczność się śmiała, było Tak, tak. Więc, więc no tak to jest, ale zdecydowanie jest coś fajnego w tym, o czym mówisz, że będąc tutaj mamy możliwość rzeczywiście obejrzeć filmy z różnych stron świata, naprawdę. Ty teraz będziesz pędzić na film... Norweski, dobrze pamiętam, tak jest, więc my się będziemy już pomału żegnać, tym bardziej, że spróbujemy po raz pierwszy pokazać swoje buzie. Zaraz pójdziemy z Bogusią w jakiś ładny kącik i spróbujemy się nie załamać nad efektami naszych działań, ale być może zobaczycie nas już niedługo, także Bogusia powiedz w skali od 1 do 10, jak bardzo stresuje Cię ta perspektywa. Pomidor. <głos> pa, do jutra. Teść. Dzień dobry wieczór. Już? Oczywiście, że tak. Dzień dobry wieczór z Środowego Krakowa. Kolejny dzień off plus kamery. Mój, już nie pamiętam, który już po prostu zasiedziałam się w tym kinie i, i, i czas mi tak płynie dziwnie. Ale jest to drugi dzień Bogusi. Słuchajcie, także Bogusia już drugi pełny dzień, po Bożemu pełny dzień zaliczyła, bo wczoraj miała tylko wszystko tak na szybko, szybko. Więc y Bogusia coś tutaj kombinuje i mnie tylko rozprasza, słuchajcie, takie nagrywanie w plenerze. E, no dobrze, ale tak już e, przechodząc do poważnych rzeczy, Bogusi moja droga, dzisiaj od rana filmujesz, e, widziałaś chyba teraz ze mną swój trzeci film dzisiaj, prawda? Także słuchajcie, na bogato. Ja już niedługo się zbieram do siebie, do domku, a Bogusia jeszcze idzie na który film? Czwarty film, więc już w ogóle jest Bogusia rzeczywiście zwierzęciem festiwalowym. Więc moja droga kochana, proszę mi opowiedzieć, co dzisiaj fajnego widziałaś i jak bardzo Ci się podobało, bądź nie podobało, generalnie wyskakuj z wrażeń. No ja powinnam, dzień dobry, w ogóle od tego zacząć, że, że dzień dobry, witajcie. Co wyskakiwanie z wrażeń to powinno się zacząć od zupełnie czegoś innego, bo przed chwilą robiłyśmy z Martą próbę wideo i jesteśmy w bardzo dobrych nastrojach. W ogóle zdjęcia, które sobie dzisiaj zrobiłyśmy też są przepiękne. Wszystko się podobają, jak, jak chyba nigdy. Klęska urodzaju, tak może być tylko i wyłącznie w Krakowie. A te, te trzy filmy dzisiejsze to jest jedna sprawa, ale ja jeszcze wczoraj byłam na jednym filmie. Tak, to tak. To powiem, tak, poszłam na film, który bardzo, bardzo chciałam zobaczyć. Skandynawski, więc no to o, już... Właściwy człowiek na właściwym miejscu, słuchajcie. Wiadomka. Hipnozis. I to jest... Stanem aktorem chyba z najgorszego człowieka na świecie, prawda? Dokładnie tak. I to był jeden z tych powodów, dla których wybrałam się, bo czytałam w internecie kilka takich opinii, że jest on naprawdę świetnym aktorem, które znakomicie sprawdza się w przeróżnych scenach komediowych i przyznam wam się szczerze, że już rozumiem skąd te wszystkie zachwyty, bo hipnoza okazała się naprawdę ciekawym skandynawskim doświadczeniem, jak to zwykle ze Skandynawami bywa. Ostra satyra na samodoskonalenie, na jakiś coachów, którzy nam mówią jak powinniśmy żyć, na niedopasowanie, na dopasowywanie się na siłę też, więc tematów jest naprawdę w tym filmie cała masa, moc i o, będziecie słyszeć przeróżne dźwięki tła, ale tak to jest jak się siedzi w kawiarni i, i, i gada. Więc y, hipnoza jak najbardziej na plus, na pewno jeszcze sobie później jak będziemy robiły z Martą jakąś taką relację już spokojniejszą, to, to, to jeszcze pewnie opowiem coś więcej. Natomiast dzisiaj filmem, od którego zaczęłam, to jest film, który Marta już widziała wcześniej, 78 dni. I ja już od razu muszę się przyznać do tego, że wszystkie filmy, które mają, poruszają tematy konfliktu na Bałkanach, wszystko co ma serbskie klimaty to ja znoszę bardzo trudno i strasznie się tego filmu obawiałam, ale powiem, powiem tak. Jeszcze tak, tak czułego filmu opowiadającego o dorastaniu w okolicznościach wojennych nie widziałam. Reżyserka naprawdę przepięknie do tematu podeszła, wykorzystała motyw znany nam wszystkim bardzo dobrze, bo domową kamerę dała w ręce młodych bohaterów i oni uwieczniają Tę swoją rzeczywistość. Rzeczywistość w przededniu, no, bombardowania NATO w roku 1999, więc mamy tutaj bardzo dużo elementów, które e, mogą potencjalnego widza złapać, bo jest i ta retronostalgia, i ten motyw e, obserwowania przez oko kamery. E, I jest bardzo dużo czułych, niesamowitych scen, bo... E, Bohaterkami są trzy siostry, które spędzają z sobą czas, przekomarzają się, dorastają razem. Wszystkie takie momenty w stylu pierwsze zauroczenia, jakieś pierwsze kłótnie o chłopaków. Najmłodsza siostra, która jest trochę taką rodzinną maskotką, ale zauważyłam, że widzowie zawsze kiedy kiedy Mała się pojawiała na scenie i robiła tam te, te wszystkie śmieszne rzeczy, to widownia reagowała, co w stosunku do finału, no to jest bardzo dobrą podbudową. I już tak Marcie przed chwilą jeszcze też mówiłam, że po tych 78 dniach, jak wychodziłam, to trzymałam się bardzo dzielnie do, do samego końca, dopiero pod koniec wzruszenie wzięło górę, ale jak wychodziłam z kina, to przede wszystkim była cisza. Żaden z widzów Prawie nie wymieniali widzowie opinii, a tak, a tak rzadko bywa. I pomyślałam sobie, że chciałabym bardzo porozmawiać o obli różnych obliczach kina wojennego, a że Marta ma, <grybujesz> to jest jej krąg zainteresowań, no to chyba dobrą dyskutantkę będę miała do kolejnego podcastowego projektu. Marta się wyrywa, więc już. <grybujesz> Tak Eureka w końcu Bogusia stwierdziła, że chce porozmawiać ze mną o kinie wojennym. Słuchajcie, to jest taki temat, który y, tłukłam w naszych prywatnych rozmowach nie wiem jaką ilość razy, ale na pewno to była duża ilość razy. Skoro nagrywamy podcast, to oczywiście, że teraz potakuję głową i gestykuluję tutaj, że tak, jakieś piątki. No, bo podcast, tak, że tak, tak było, tak było. Słuchajcie, dokładnie tak jest. No bo rzeczywiście to kino wojenne, szczególnie współczesne i właśnie niezależne, ma do powiedzenia sporo różnych ciekawych rzeczy, prawda? Tym bardziej, że jest to też trochę inne kino m, niż kino wojenne mainstreamowe, prawda? E, natomiast tutaj pierwsze, co Bogusie, o co Bogusię zapytałam w kontekście 78 dni, to jak bardzo płakała w skali od 1 do 10, bo powiem wam, że ja będąc sama na tym sensie, pierwsze co pomyślałam to właśnie o po prostu rozczulającej się Bogusi, i bardzo mnie ucieszyło to, co powiedziała, że no, finał rozłożył ją na łopatki. Tak, jestem osobą, która lubi dawać e, takie polecenia. Mm, ale no, tak sobie tutaj okrutnie żartujemy. A, a, a Chociaż ten film jest zabawny, ten film jest piekielnie zabawny. Ja byłam bardzo zaskoczona. Powiem Ci, że mm, szłam z pewnymi oczekiwaniami, bo rzeczywiście opis mnie bardzo zaciekawił, ale nie powiem też się trochę bałam że ten film będzie cierpiał na to, co, na co cierpi sporo filmów stylizujących się na VHS, czyli taką monotonnie, ale średnio ciekawą, prawda? Że, że no obs obserwujesz jakieś tam pierdolety, jakieś obrazki codzienności, które cię niespecjalnie interesują, nie? Ale tutaj praktycznie od samego początku łapiesz się na tym, że Ty chcesz podążać za tymi bohaterkami, że one Cię super interesują i im kibicujesz. Ta najmłodsza siostra, o której <laughs> wspomniałaś, no to jest w ogóle petarda. Tak poprowadzić dziecięcego aktora to też na pewno jest sztuka. Także tutaj dla debiutującej reżyserki mm, bardzo, bardzo duże brama. I powiem Ci, że tym, co mi się chyba najbardziej w tym filmie spodobało, oprócz tych takich właśnie wątków emocjonalnych, o których świetnie opowiedziałaś, jest to to, że tam ta warstwa VHS to nie jest tylko taka efektowna estetyka, jakieś nostalgizowanie no, przeszłości, prawda, tylko rzeczywiście ta kamera zabiera cię prosto do, tych, do tego schyłku lat 90. prawda? Wiesz co? Powiem więcej. Wydaje mi się, że ten film będzie super rezonował z, właśnie z serbami. Bardzo mnie zaciekawił jeden komentarz, który znalazłam na Letterboxie, w którym jakaś dziewczyna była w ogóle poruszona, że, że ona totalnie się odnalazła w tym filmie, że ona bawiła się w te zabawy, w które bawią się te bohaterki, że ona słucha tej samej muzyki, tego samego wszystkiego, więc to jest chyba najlepszy dowód na to, że reżyserka no, po prostu oddała ten świat wiernie, yy, więc to raz, że, że rzeczywiście ta kamera nas przenosi do tej konkretnej epoki, a dwa, czy yy, zwróciłaś na to uwagę, bo to mi się bardzo podobało, że yy, nie masz takiego poczucia stylizacji w ruchu kamery, nie? Że, że, że często no, mamy cały found footage, prawda? Oglądając found footage, wiesz, że oglądasz found footage, prawda? A tutaj autentycznie czuć było, że oglądasz kronikę jakiejś rodziny. Na przykład te momenty, gdy zbliżał się atak bombowy, gdy słyszymy syreny, prawda? To od razu podąża za tym obraz, bo jest to od razu jakieś grube ziarno, trzęsące się obraz, a w końcu cięcie, tak I, i to mi się wydawało takie szalenie istotne, bo rzeczywiście oddające ruch rąk danej siostry, która akurat trzyma kamerę, prawda? Tak, tam jest jeszcze jedna świetna scena, jak te siostry się kłócą i zaczynają bić między sobą i ta kamera też reaguje w, w tej sytuacji. Ja miałam ogromne skojarzenia z albumem wideofonicznym Beksińskich, kiedy Beksiński senior filmował codzienne sytuacje z życia swojej rodziny, też czasami właśnie z ukrycia, czasami zostawiał kamerę gdzieś postawioną na stole, że domownicy nie wiedzieli, że są filmowali i to w, tu, w tym serbskim filmie rzeczywiście jest też fantastycznie wykorzystane. Nie, nie w tym serbskim filmie. Marta, uspokój się. Na no, takie zwykłostwa przyjdzie czas później. Na razie rozmawiamy o wojnie. Cicho. Roz... To było to było. <laughs> Już tak, już, już jak słychać opanowujemy się. No, bardzo łatwo jest zrobić film wojenny, który będzie ci pokazywał jakieś przerażające obrazki, bo to, co słusznie powiedziałaś na temat oczekiwań i na temat tego wyobrażenia, które się rodzi w głowie widza potencjalnego, który czyta opis tego filmu, to ja te, też wyobrażałam sobie, że będę tutaj miała po prostu jakieś zmaltretowane dziewczyny błąkające się tam po tej serbskiej prowincji i i jakieś takie sceny naprawdę no, brutalne, i, i na granicy. I zaskoczyłam się bardzo mocno tym, że ten film jest taki normalny w tej całej kreacji, yy, tej przerażającej rzeczywistości i że jest zabawny, bo tego naprawdę się nie spodziewałam. Jak rozpoczęły się napisy początkowe, czy tam ta, ten pierwszy kadr się pojawił, to tak wzięłam głęboki wdech i tak sobie myślałam: no dobra, przeżyjesz. Ale potem zapomniałam, jaki film właściwie oglądam i gdyby nie te wyjące syreny i gdyby nie te wiadomości, które się od czasu do czasu w kadrze pojawiają, bo dziewczyny filmują telewizor, w którym spikerzy mówią, że tutaj jakaś bomba spadła, tam coś wybuchło, tu się szkło na ulicy wala i że ludzie uciekają z większych miast, bo jednak to bombardowanie postępuje. Gdyby nie te wtrącenia, to ja bym nie pamiętała o tym, jaki film oglądam, tak to jest naprawdę świetnie zrobione, a... Ta, y, ta edycja y, off camery będzie mi się kojarzyła bardzo z filmami kobiecymi, bo ten film 78 dni jest też bardzo, bardzo dziewczyński i taki bardzo, bardzo czuły. I ciekawie poruszający temat dorastania w przedziwnych, trudnych okolicznościach, więc bardzo się cieszę, że udało mi się zdobyć wlot na, na ten pokaz, bo jak tak, zachłanna festiwalowiczka, Marta tak się śmiała przed chwilą ze, mną, ze mnie, ale ze mną też, ale ja zrobiłam wczoraj mały myk, bo... Pomimo akredytacji, którą posiadamy, to nie jest tak, że sobie wchodzimy na wszystkie filmy, które chcemy. Jednak jest system internetowej rezerwacji miejsca na poszczególnych seansach, gdzie trzeba się wklikać, że ja jako ja, konglomerat, Marta jako, jako Marta, czy tam Final Girl, chcę obejrzeć ten, ten, ten i ten film. Naciskamy i mamy miejsce zapewnione. I co Bogusia zrobiła? Zapomniała zarezerwować pokazy na dzień dzisiejszy. No bo oczywiście, bo przecież wszyscy czekają, żeby mnie wpuścić na każdy seans, jaki sobie tylko wyważę. I dzisiaj zrozpaczona rano do Marty pisze, czy tam w nocy, że Marta nie ma miejsca na te filmy, co chciałyśmy obejrzeć i co teraz Ola Boga. I co zrobiła Marta? Marta jak przystało na Super Łomenkę, e, po prostu poszła i, i, i załatwiła Bogusi krzesło na nasz jedyny wspólny film dzisiaj. Trochę sobie tak przeskoczymy, bo e, ten film, który zobaczyłyśmy razem, był e, tym trzecim, więc jakby o tym drugim opowiesz, już może tak na zamknięcie naszego dzisiejszego wejścia, e, film, który wspólnie obejrzałyśmy. To ex-husbands, czyli taka bardzo, bardzo typowa amerykańska komedia niezależna, jakaś taka sandensowa te, tego typu rzeczy. Więc ja powiem tak, bawiłam się bardzo dobrze, bo, bo humor tutaj gdzieś, gdzieś fajnie grał w moich rejestrach, ale mam takie poczucie, że... Jutro zapomnę o tym filmie. Więc, więc to, jest tro, to jest trochę ten typ kina. Generalnie to jest film o, o mężczyznach. No, tytuł sam o tym mówi, prawda? Z jednej konkretnej rodziny i każdy z tych mężczyzn Przeżywa pewnego rodzaju rozstanie ze swoją drugą połówką. No i generalnie gag polega na tym, że każdy kolejny mężczyzna z tej rodziny się rozstaje. I, i główna fabuła jakby skupia się na wyjeździe mężczyzn do Meksyku na wieczór kawalerski, który tak naprawdę okazuje się wieczorem tak, z typa porostaniu więc, więc to są tego typu gagi. I powiem Ci, że ciężko jest mi mówić o takich filmach, bo, bo teoretycznie Ci się podoba, teoretycznie się śmiejesz, ale tak naprawdę, jak się zaczniesz nad tym zastanawiać, to tam nie ma za bardzo nic takiego, co by gdzieś Cię pociągnęło dalej, nie? Jakie Ty miałeś wrażenia? To ja chyba jednak trochę dalej poszłam w tej mojej interpretacji. Jest, ja jestem tą panią Marudą, Ej, ale słuchajcie, ja naprawdę się dobrze bawię, ja naprawdę się dobrze bawię, bo mam wrażenie, że teraz wychodzę na jakąś taką czepialską, która o wszystkie filmy się czepia. Nie, to ja wiem z czego to się bierze, bo ty Marta po prostu już tych filmów na tym festiwalu obejrzałaś bardzo dużo, więc może już taki wiesz, dnik, po prostu zmęczenia się też załącza i ta ilość też trochę cię przytłacza, natomiast jeśli jeśli chodzi o ex-mężów, to ja powiem Ci, że cały czas myślałam o zimowym przesileniu. Cudownie, że o tym wspominasz, bo znowu w trend z Letterboxa na jednym z festiwali amerykańskich, teraz oczywiście nie pamiętam, który to był, jeden użytkownik właśnie pisał, że ex-husbands byli... Puszczani na festiwalu właśnie po prześleniu zimowym. Także fantastyczny trop, moja droga. To przepiękne jest to, że w jednym roku pojawiają się dwa filmy, które obrazują podobną, styl, operują podobną stylistyką, dotykają podobnych żartów, bo tutaj ten humor, to jest film zabawny, ale też taki film nienachalnie zabawny. Ja uwielbiam takie komedie, które mnie rozbawiają z zaskoczenia, a eksmężowie faktycznie są, są taką produkcją. I co ciekawe jeszcze, ja też Patrzyłam na tych facetów trochę w, z szerszej perspektywy, na zasadzie takiej dziedziczonej traumy. Czy musimy popełniać błędy naszych rodziców? Bo film się generalnie rozpoczyna od momentu, kiedy senior, najstarszy rod, z rodu, komunikuje swojemu synowi, że no, rozwodzi się. No i to jest jakby ten początek klątwy, która będzie ciążyła nad pozostałymi mężczyznami z tego rodu i będzie się to faktycznie przeciągało i przesuwało przez następne, następne lata. Dużo różnych rzeczy jest w tym, w tym filmie, bo tam się pojawia też i jakiś ślub, i jakieś przypadkowe spotkania i koledzy, którzy przyjeżdżają właśnie na ten pseudowieczór kawalerski, a w ogóle to stypa naprawdę niezła, bo tak jeszcze takiego... Grzecznego i stonowanego wieczoru kawalerskiego nie widziałam, a oni są w Meksyku, więc w ogóle tam się powinny dziać rzeczy potężne gdzieś tam gra z tym schematem. Rzeczywiście, no. Także to, to wypadło fajnie akurat. Wszystkim się załącza od razu, wiadomo, Katz Vegas i różne tego typu historie. A tutaj nie, no. Bardzo lubię komedie sandansowe i bardzo lubię komedie niezależne i cały czas mam chyba niedobór tego rodzaju filmów, bo za każdym razem, jak trafiam na, na taką produkcję, to się bawię doskonale i, i, i czuję się spełniona, chociaż... Podejrzewam, że będę mieć podobnie Marta jak ty, że za jakiś, za jakiś czas to takie 78 dni to na pewno mi w głowie zostanie, a, a ex-husbands może, może nie, nie, niekoniecznie. Zobaczymy jak, jak to się sprawdzi, może przy drugim seansie albo przy po upływie czasu, bo na razie emocje i, i wszystko fajnie i cudowne jest też to, że te sale na w większości seansów na off kamerze są wypełnione, bo faktycznie na eks-mężach siedziałam na dostawce i tak obserwowałam widownię, która faktycznie każde miejsce, nie było ani jednego pustego fotela, wszyscy reagowali, bardzo dużo wybuchów śmiechu, taka jakaś fajna, pozytywna energia się unosiła nad, nad widownią podczas tego seansu, więc a, super, nic tylko życzyć nam wszystkim takich właśnie filmowych doświadczeń i filmowych atrakcji. Yy, tak, rzeczywiście ta atmosfera jest yy, super i chyba, yy, yy, jakby to powiedzieć, yy, żeby nie wyszło, że znowu jestem mrukiem, który nie umie się bawić. Ale chyba tego typu reagowanie, czy jakaś taka zabawa wspólna kinowa chyba mi najbardziej, czy może bardziej odpowiada, niż taka typowa jakaś beka w kinie, o Boże, ha, ha, hi, hi, śmiejemy się, bo oglądamy taki gówniany film i o Boże, jak jest fajnie i tak dalej, nie? A, a tutaj mam takie poczucie, że rzeczywiście śmiejemy się z jakichś głupawych żartów i tak dalej, i tak dalej, ale właśnie, że te reakcje są takie... Mm, takie bardzo naturalne, nie jakieś takie bardzo przegięte, czy, czy, czy za dużo, byleby tylko zareagować, nie? E, także to, to, to mi się bardzo, bardzo podobało. Natomiast e, co do samego filmu. Na pewno fajne jest to, że Takich filmów pokazujących facetów trochę inaczej pojawia się coraz więcej, prawda? Bo, bo to na pewno jest fajne, że, że, że tutaj ci bohaterowie mm, są pokazani mm, może nie jakoś w jakiś szalenie dobry, intrygujący sposób, ale trochę inaczej. No może poza bratem gejem, który jest taką realizacją takiego gównianego stereotypu, ale okej. Okay. Ale wiesz, ja już mam powkodowywane w głowie przeróżne nawiązania i skojarzenia i jak zobaczyłam kilka takich scen, które mi się pokojarzyły z innymi filmami, to tak podskakiwałam na tym fotelu, bo moment, kiedy bohater idzie w kierunku Czarnego Morza na ciemnej plaży, no to wiadomo, wiadomo jaki film, oczywiście, tak? Nie powiem, chociaż wszyscy wiedzą. Bardzo mi się też połączył mocno ten film z sun, Sundowns i z kreacją Tima Rotha, który też... Też podobne, też podobne rzeczy tam się dzieją w tym, w tym filmie. Z czym mi się to jeszcze skojarzyło? Ha, no to przesilenie to jest też taki, taki trop, ale faktycznie coraz więcej mm, obrazów wrażliwych mężczyzn. I tutaj jeden z bohaterów ma podwójną depresję, co też mnie strasznie w ogóle rozba rozbawiło. Yy, ale też yy, w ogóle cie w ciekawy sposób zaprezentowane yy, związki są też yy, w tym filmie pomiędzy kobietą i mężczyzną i pomiędzy facetami, z czego też się yy, bardzo ciekawy wątek humorystyczny buduje. To się tego też nie spodziewałam, że można na takim luzie i z takim yy, dobrym dobrym wyczuciem humoru zobrazować początek pewnej homoseksualnej relacji. Cudne to jest. Więc no, jak, najwięcej, jak najwięcej takiego, takiego kina. A, a propos tego, że się widzowie śmieją przez przeróżnych, przeróżnych rzeczy przy różnych okazjach, to ja powiem jeszcze krótko na temat tego środkowego filmu, który obejrzałam, to był Homecoming, francuski, francuski film. I to jest generalnie też historia rodzinna, też historia kobieca. A propos tego humoru, to moją sąsiadką podczas tego seansu była pewna pani, którą też już widziałam na innych pokazach, więc no, też dużo ogląda. I w tym filmie jest taka scena seksu, podczas której spada umywalka, bo kochankowie się za bardzo tam namiętne się rozdmuchuje i używają jako wspornika właśnie z lewu, który w pewnym momencie upada i ta pani, która siedziała obok mnie, to po prostu spłakała się ze śmiechu podczas tej sceny, dosłownie, dosłownie się śmiała w głos i musiała się jakoś tam uspokajać i wyciszać sama. To A propos tego, że bawią nas, bawią nas przeróżne rzeczy, bo generalnie ten film to aż taki super zabawny nie był poza jakimiś tam pojedynczymi scenami, motywami. Jest to opowieść o mamie i jej córkach i opowieść przepiękna, bo one mają korzenie rdzennoafrykańskie żyją we Francji i cały czas muszą się borykać z pewnego rodzaju rasowym odrzuceniem. Tak się mówi, że teraz już jesteśmy bardziej tolerancyjni i większa część ludzi akceptuje inne kolory skóry. Natomiast w tym filmie jest też pięknie pokazane, jak czasami w mniejszych środowiskach to się wykłada na pysk, jak może prowadzić to do jakichś przedziwnych, no nawet takich delikatnych sytuacji, sytuacji, które potem przekształcają się, bo no w tym filmie nawet dochodzi prawie, że do, do, próby, do próby gwałtu, do jakiejś napaści dzieją się rzeczy. Ale wydźwięk całej tej historii jest mimo wszystko optymistyczny, bo to jest, no ten, ten tytuł bardzo, bardzo dużo mówi Homecoming. One tam wracają do pewnej miejscowości, w której rozpoczęła się cała ich droga, w której urodziły się te dziewczyny i muszą odkryć rodzinną tajemnicę, co się stało z tatą dlaczego mama okłamała jej i powiedziała, że na przykład babcia nie żyje i to jest taki właśnie film, który odkrywa tego typu opowieści, a robi to w przepięknym, wakacyjnym anturażu, więc tak zapragnęłam lata, bo w ogóle to jest dziwne, że bardzo dużo tych filmów dzieje się w wakacje tak, taki prosty schemat Rzeczywiście coś w tym jest, też mam wrażenie, że dużo filmów, które obejrzałam rozgrywa się w jakichś takich ciepłych, e, Nie, ale też taki cie, ciepły okres zdecydowanie, edge of, tumor e, Bosch, edge of Tomorrow, Edge of Everything, który widziałam też, też właśnie w takich ciepłych, ciepłych Klimatach. Generalnie, no jak widzicie, towarzyszą nam bardzo, bardzo różne skrajne emocje. Na to wejście już chyba kończymy. Idziemy jeszcze, może coś ponagrywać? Jakieś wideo? Kurde, rozbestwiłyśmy się strasznie. Ale no cóż, czas nas goni więc wyciśniemy z niego ile się da, także wyczekujcie kolejnego wejścia, kolejnego rozentuzjo... kolejnego rozradowanego głosu rozmówionych. O! Oczekujcie kolejnego wejścia, kolejnych rozentuzjazmowanych głosów. <laughs> Sorry, musiałam. Przede mną ja nie będę miała takiego rozentuzjazmowanego głosu przy następnym wejściu, bo przede mną jeszcze dzisiaj jeden film Film, który no, też zapowiada się ciężko. Tak? Ja sobie wybrałam na ten dzień po prostu serbskie okoliczności i teraz jakieś meksykańskie mm, historie. Mówię, to tak, to się nazywa Heroik I, I będzie to no, opowieścią o tym, jakie pranie mózgu odbywa się w armii. I to jest film dla, wyjątkowo, wy, dla ludzi o wyjątkowo mocnych nerwach. Nawet tak jest zapisane w opisie. No to zmykamy, żebyśmy nie przegapiły seansu. Pa, pa, pa. Pa! Halo, halo, pozdrowienia. Tym razem nie z Krakowa, ale z innych okoliczności równie przyjemnych. Kończymy właśnie kolejny dzień na festiwalu off kamera. no mój już przedostatni, już mam świadomość tego, że przygoda powolutku dobiega końca, ale jeszcze jeszcze się nie smucimy, jeszcze nie marudzimy, jutro przed nami kolejna moc atrakcji, a dzisiejszy dzień też w takie atrakcje obfitował, bo no co dużo się działo, nagrywałyśmy dla, dla was filmy, wideo, zrobiłyśmy nasz pierwszy prawie 15-minutowy live, więc działo się działo, dzięki, że byliście z nami, a o innych rzeczach sobie pewnie też jeszcze porozmawiamy przy innej okazji, bo tu filmowe tematy na nas czekają, oj czekają. I co? Od czego zaczniemy, Marta? Może ty opowiedz o Silent Roar, bo um, jakoś tak nie miałaś za bardzo okazji. Glut zdominował nam dyskusję na Instagramie, więc, więc może teraz oddam ci głos i posłucham o tej opowieści o pewnej modem serwerze tak jest, rzeczywiście dzisiejszy dzień obfituje w moc atrakcji. Tak, teraz patrzę na zegarek, jest dokładnie 23.30, więc już tak rzeczywiście na, na um, ostatkiem sił, ostatnimi oparami zerkamy tutaj też drugim okiem, jednym okiem na zegar, drugim okiem na telewizor, w którym leci. Siedem, słuchajcie, także potężny sens na zakończenie festiwalowego dnia, potężny sens na taką nocną Porę, więc słuchajcie, jest super mrocznie. <śmiech> A jeżeli chodzi o off-camera, to dzisiejszy dzień ewidentnie dopisał rzeczywiście, tak jak mówisz, w moc atrakcji, ale też w moc takich filmowych wrażeń, bo oprócz tego pierwszego filmu, który... Tak średnio mi się podobał, mówiąc delikatnie. Chociaż na mam na 6 na 10, więc już może nie będę przesadzać, nie? Ale już ci emocje opadły. Trochę tak, trochę tak. Ale no ewidentnie to był najsłabszy film dzisiejszego rozdania. Silent roar. Silent roar było filmem tak, okej. Okay. Było filmem naprawdę bardzo udanym, bo tutaj dostałam właśnie Przeciwieństwo tego, na co narzekałyśmy ostatnio w kilku wejściach, czyli że oglądamy filmy, które są ok, które są teoretycznie w porządku, ale są też takie mm, generyczne, On generyczne to pewnie no dobre jest. słowo, że bardzo szybko o nich zapominasz. Silent Roar na papierze, no to teoretycznie kolejna historia coming czy w cieniu straty. prawda? Mamy tutaj młodego chłopaka, któremu ojciec zginął, czy nawet bardziej zaginął w tajemniczych okolicznościach, bo tak naprawdę nie poznajemy odpowiedzi na pytanie, co się z tym ojcem stało. Raczej nie żyje, ale nie wiemy w jaki sposób zginął. Wszystko się toczy gdzieś tam na takim poziomie domysłów. Wiadomo, że chodzi o jakąś tragedię na morzu, na, na wodzie szeroko pojętej, gdzie prawdopodobnie ojciec zginął, prawda? Więc to jest jakby taki najważniejszy punkt fabuły, wokół którego kręcą się mikrokosmosy poszczególnych bohaterów i powiem ci, że to, co w tym filmie mnie bardzo zaskoczyło, to takie E, jakby to powiedzieć, e, takie cierpkie poczucie humoru. To nie, był, nie, było, um, nie była czarna komedia, ale taki naprawdę fajny, kąśliwy humor, który no, trafiał znakomicie. E, I fakt, że ten świat był właśnie z jednej strony taki bardzo realistyczny, osadzony w takiej konkretnej rzeczywistości, e, Teraz już oczywiście nie pamiętam, ale, ale chyba tam chodziło dokładnie o, o, o miasteczko Witlandii. Generalnie gdzieś tam takie, takie właśnie klimaty, więc tutaj dostajemy taki bardzo realistyczny obraz właśnie tej rzeczywistości. A z drugiej strony też masę scen, które dzieją się gdzieś tam w wyobraźni tego głównego bohatera, gdy na przykład właśnie idzie surfować i w trakcie tego surfowania towarzyszy mu trzech takich bohaterów, bohaterów, planeta Ziemia, droga mleczna i no. jeszcze trzecia nazwa, której oczywiście już zapomniałam. W każdym razie to są fajne, takie trochę mistyczne sceny. Natura jest tutaj takim bardzo niemalże kosmicznym żywiołem i to strasznie fajnie współgra właśnie z tymi doświadczeniami bohatera. I to mi się naprawdę bardzo podobało i prawdopodobnie dzięki właśnie tym wtrętom zapamiętam ten film mimo wszystko, na dłużej. Generalnie śmieszna sprawa, bo powiem wam, że po, po, po filmie było Q&A z reżyserem. Przedziwnym człowiekiem. Naprawdę przedziwnym. Teoretycznie widać, że był miły, skromny, cichy i taki trochę zamknięty w sobie. Ale z drugiej strony nie mogę oprzeć się wrażeniu, że nie, nie potrafił opowiadać tak, o tak, filmie. tak, że, że, że, że nie miał, że, że właśnie albo nie potrafił, albo nie miał nic do, ciekawego do powiedzenia o swoim filmie mhm. I, i powiem wam, że zresztą ty Bogusia też, też byłaś na tym Q&A-u, więc zaraz oddam ci mikrofon um, i, i powiem wam, że to było dość takie dziwne doświadczenie, bo um, Tutaj mieliśmy do czynienia z historią obfitującą w różne jakieś tam konteksty, yy, narracje, interpretacje itd. itd. A reżyser ma wrażenie, że cały czas na każde pytanie odpowiadał w jeden sposób. Yy, jemu zmarł ojciec i jego znajomym zmarli ojcowie i o tym opowiada ten film. I bez względu na to, jakie było pytanie... Odpowiedź była właśnie taka, tylko opowiedziała na innymi słowami, ale nie wiem, może ty miałaś inne wrażenie. No nie, zdecydowanie odniosłam rzeczywiście też takie same odczucia jak ty, Marta, bo faktycznie pomimo całego takiego sympatycznego sposobu bycia tego, tego reżysera, to jest jednak w nim... Ja odniosłam takie wrażenie, że ten film być może mu się tak trochę przytrafił i teraz, i teraz nagle wszyscy się zachwycają, a on sam nie do końca jest obeznany z tym, w jaki sposób o nim opowiadać. Może też nie czuje się do końca kompetentny, bo może widzą i, I recenzenci czy tam krytycy inni dopisują do całego tego filmu potężną ideologię, powołując się na jakieś takie totalne absoluty typu mistycyzm, właśnie tak jak ty opowiadałaś, rola przyrody, gdzieś tam unoszące się nad tym wszystkim a, w, pytanie o religijność i o to, co się dzieje z nami po śmierci, a może to właściwie nie o to chodzi, może to też jest jeden z takich przypadków filmu, kiedy... Reżyser chce po prostu przepracować jakieś doświadczenie ze swojej młodości. Może poczuł taką jakąś wewnętrzną potrzebę, żeby tę historię opowiedzieć, żeby się z niektórymi rzeczami porozliczać. No kto wie, kto wie. A może po prostu te pytania też były takie nie do końca trafiające. Może nie dawały takich jakichś jakiegoś takiego szerszego kontekstu do rozmowy. Nie wiem. Ciężko mi powiedzieć, dlaczego to Q&A było takie, jakie było. Natomiast bardzo ci zazdroszczę, to odnosząc się jeszcze troszeczkę do, do filmu Glut, bo, bo też chciałabym jednak parę słów na jego temat powiedzieć mimo wszystko. Bardzo ci zazdroszczę tego, że miałaś okazję wziąć udział w spotkaniu z reżyserką tego filmu, bo ja powiem ci, że Glut jest naprawdę jednym z ciekawszych filmów, jakie mi się przydarzyły ostatnio. Już totalnie rozumiem twoje zachwyty i absolutnie będę się pod nimi podpisywała. Ale fenomenalne jest to, że jest to takie zadziorne, buntownicze, wręcz punkowe momentami kino zrobione przez dziewczynę, przez kobietę i to, to, znaczy, to, to jest w swoim rdzeniu głównym historia dziewczęca, bo mamy opowieść no, o stracie bliskiej przyjaciółki i ta relacja między dziewczynami jest faktycznie zarysowana, no jak jak coś takiego wręcz siostrzanego, taka bardzo, bardzo bliska, bliska relacja. I te tematy związane z kobiecością, z takim rezonowaniem na podobnych notach są tutaj fajnie, fajnie przepracowane. Natomiast w tym filmie jest bardzo dużo takiego... Takiej zabawy tym e, horrorem cielesnym, czego bym się wręcz nie spodziewała, bo jakoś tak, nie wiem, mam w głowie jakieś takie być może mylne odczucie, że horror cielesny jest jednak domeną męskich reżyserów. Rozumiesz? Mamy Kronenberga, e, gdzieś tam mamy. M, no, w, jeszcze innych pewnie twórców, którzy, którzy gdzieś tam bawią się, yy, bawią się tym gatunkiem. Ale tak, żeby kobieta podchodziła do tematu w taki sposób, jaki zobaczyłam tutaj, to co się naprawdę rzadko, rzadko zdarza. Tym bardziej, że ten punkt wyjściowy jest też kapitalny, bo ja się zastanawiałam, jak zostanie yy, ograny właśnie ten temat kota, a tutaj <ścoughs> na początku tego seansu, kiedy dochodzi już do tego ataku yy, sierściucha, to tak sobie pomyślałam, o, Spiderman, tylko że z kotem. No i dzieją się potem rzeczywiście przeróżne rzeczy. Rzeczywiście coś w tym jest, o czym właśnie mówisz, że, że, że właśnie kobiety w body horrorze jakoś tam są mniej zauważalne, bo oczywiście te filmy kobiece w body horrorze się pojawiają, tylko że Mam wrażenie, że to bardziej chodzi o to, że e, tak jak przedtem użyłaś fajnego określenia, że filmy się e, przytrafiają, e, to tak nie wiem, no mam na przykład e, siostry Soska, nie? I, no, no, i American Mary, która no, no, no, to jest świetny gdzieś tam komentarz, przeobrażenie tej body horrorowej konwencji, ale żeby była reżyserka, która gdzieś tam w jakimś tam ciągu podąża tą konwencją, to nie wiem, to przychodzi mi do głowy chyba teraz tak na szybko, tylko y, Julia do kurną, bo gdzieś tam w mięsie i, i, i w titan mamy takie, wiesz, w, w, właściwie tak jak mówisz w rdzeniu ten body horror. Ale rzeczywiście, większość, większość reżyserek to ma tak, że no, gdzieś tam się im film taki przytrafia, a nie, że na przykład jak właśnie Cronenberg są twarzą, prawda? Tak, tak. E, ale ogólnie powiem ci, że to Q&A z reżyserką było tak fantastyczne. Chyba najlepsze QA, na, na jakim byłam, bo publika totalnie wyrywała się do tego, żeby ją pytać o wszystko. A ona też była taką kochaną osobą, wiesz, no, no, no taka wesoła. Najlepsze jest to, że, że to, o czym mówisz, że, że, że film ma taką pankową zadziorną energię i rzeczywiście tak jest. A potem ci wychodzi na scenę kobietka, nie wiem, 50 kg, ok okulary nerdowe i w ogóle taka, taka niwnia, nie? I to jest no świetny kontrast. Zresztą powtórzę to, o, to o czym już wspominałam, gdy, gdy omawiałam Gluta w którymś z naszych podcastów, czy, czy, czy tam w rozmówionych, że bardzo spodobało mi się to, co wówczas właśnie reżyserka powiedziała, że ona... Zawsze, no akurat w Krakowie jej nie było, ale zawsze stara się oglądać gluta razem ze swoją publicznością, ponieważ zauważyła, że w różnych częściach świata, w różnych krajach publiczność reaguje na gluta zupełnie inaczej. I to też wydało mi się fajne, bo rzeczywiście... Pamiętam doskonale, że, że reżyserka była wówczas z nami na sali, a często masz tak, że na Q&A ci twórcy pojawiają się znikąd, nagle wchodzą. nie? No, Okej, okay, rozumiem, że, że, że nie każdy może sobie na to pozwolić, żeby być z tymi widzami, prawda? Ale to mi się akurat bardzo podobało wtedy, że, że, że babeczka siedziała z nami, oglądała razem i też, też właśnie mówiła o tym na przykład... Czy, gdzie się nasze re reakcje Różniły z reakcjami na przykład Amerykanów Że Są tak to, to, to naprawdę mi tak super mega Dało do myślenia, że, mm. e, że, że Na ten sam film różni ludzie mogą Reagować zupełnie inaczej Coś miałam mówić, coś miałam mówić. Aha, jeszcze wrócę do tego, bo to mi się bardzo podobało, o czym powiedziałaś, czyli do reakcji reżysera Silent Roar na, na, na właśnie całe to Q&A i na te takie natchnione <totekst> pytania. Też się do tego przyłączyłam, też zadam natchnione pytanie, także jestem winna, posypuję głowę popiołem, ale bardzo mi się spodobało to, to co powiedziałaś, mianowicie, że Czasami film jest po prostu filmem. Film nie jest zbiorem ideologii, zbiorem interpretacji, zbiorem analiz. I to daje ci do myślenia, nie? Że, że czasami my się tak na siłę doszukujemy czegoś w filmie, żeby właśnie być tymi elokwentnymi, tymi oczytanymi, tymi mądrymi. Zamiast po prostu gdzieś cieszyć się tym filmem, właśnie zaakceptować, czy, czy łapać tą taką emocjonalność, nie doszukiwać się koniecznie znaczeń w tym, a w tym, a w tym. Więc to też jest taki dość ciekawy punkt do jakiejś dyskusji o czymś więcej, prawda? Jak najbardziej, ale w, w przypadku filmu Glut, to ja bym się jednak podoszukiwała jakichś jakich dodatkowych oczywiście. rzeczy, bo opowiadałaś mi, że e, ten związek z kotem i ta emocjonalność e, kocia jest ta, też bliska reżyserce, mm, bo tak. w kilku scenach chyba widzimy nawet w ogóle jej kota e, na planie, co też wydało mi się fascynujące i gdzieś tam do tego sensu zasiadałam z tą, e, z tą myślą i nawet e, byłam tak podekscytowana, że miałam ochotę po prostu wszystkim ludziom na sali opowiadać, a wiecie, że to jest kod reżyserki. No, coś, coś niesamowitego. Natomiast a propos tych reakcji jeszcze, to jest w ogóle fantastyczne, że, że o tym wspomniałaś, bo ja tak słuchałam ciebie i pamiętam, jak, jak, jak, jak, jak, o, jak o tym mówiłaś, że reżyserka była zaskoczona różnorodnością reakcji, no to w Krakowie by pewnie była zaskoczona tym, że mało osób się w ogóle śmiało w trakcie seansu, bo ten, ten glut to jest, jest jednak taki film, który też można czytać jako ko, ko, komedię. Momentami też jest on tak ja muszę się m, tu wtrącić. mimo wszystko zabawny. Dobra, ja muszę wtrąć się. się wtrącić, muszę się tu wtrącić, bo yy, póki nie zgubię tej myśli. Yy, a co myślisz o tym, że ten film może być zabawny jeżeli posiadasz kota, bo ja powiem ci, że się totalnie śmiałam na tym filmie w momentach, gdy właśnie bohaterka morfowała w tego kota, miała takie typowe kocie zachowania. No po prostu scena zrzucania szklanki z, z baru w pubie to było dla mnie normalnie peak of the comedy. I zastanawiam się, czy nie jest trochę tak, że jeżeli posiadasz kota i widzisz te różne takie drobiazgi, to się bardziej śmiejesz, you <laughs> Być może tak jest, bo ja też faktycznie zauważałam niektóre wątki komediowe, które tam się przytrafiają tej, tej bohaterce i też to czytam dokładnie tak jak ty, ale mam jeszcze inne spostrzeżenie, bo obserwowałam publiczność i słuchałam tych jakichś tam pojedynczych wybuchów śmiechu, które od czasu do czasu w trakcie seansu się pojawiały i one zawsze pojawiały się w momencie, kiedy ten tytułowy glut, ten kot robił jakąś dziwną rzecz, więc ukułam na podstawie trzeba tej naszej rozmowy taką, taki argument, taką moją osobistą teorię, która brzmi mniej więcej tak, że mamy w głowie tak bardzo wkodowane te krótkie, głupawe filmiki z kotami, że nie zauważamy absolutnie niczego innego. Po prostu humor koci rezonuje tylko i wyłącznie na takim poziomie i przypominamy sobie jakieś właśnie wygłupy koty skaczące po ścianach albo zrzucające przedmioty, czy tam spadające gdzieś z, z, z mebli w domu, czy śmiesznie podskakujące i tylko bawią nas takie sytuacje, podczas gdy cała ta fantastyczna warstwa, taka absurdalna wręcz, bo to, że ta bohaterka przeobraża się dosłownie w kota, łącznie z jakimiś tam wyrastającymi Super. kłaczkami albo tym, że ona w niektórych momentach w jednym momencie podniecenia seksualnego zaczyna po prostu no, warczeć, wydawać takie, takie odgłosy, to, to, to jest w ogóle ta, ta aktorka, która w wciela się w główną kobiecą postać w tym filmie, no to odwaliła naprawdę kawał dobrej roboty, bo, bo za, zarówno to jej fizyczne przeobrażenie pod kątem charakteryzacji, to to jest jedna sprawa, ale to w jaki sposób ona się rusza i jak ona prze przekształca się, dostaje o, takich tak. kocich ruchów, to, to totalnie to widać, więc tutaj pod, pod tym kątem szapoba no a a że to jest mimo wszystko taki film, który może no, człowiekiem potrząsnąć, no to to jest, bardzo lubię takie opowieści, które niby są takimi jakimiś właśnie, a to horrorami, a to jakimiś opowieściami o stracie, a dostajemy podróże w takie naprawdę przedziwne rewiry, chociaż wydaje mi się już w kontekście finału tego filmu, że jednak nie wszystko do końca wybrzmiało tak, jak powinno i taki drobny przesłodzony akcencik tam dostałam, chociaż wzruszył mnie finał. Zresztą nie tylko mnie, bo e, w, ja siedziałam w pierwszym rzędzie i ten pierwszy rząd to był w ogóle kalejdoskop przeróżnych, e, przeróżnych emocji, bo e, rzeczywiście wszyscy się tam na e, niektórych scenach wykręcaliśmy. E, były też osoby, które się śmiały i jedna albo spały też tak. Mm, pozdrawiam pana, który siedział obok mnie, e, ale z kolei kolejna osoba, która siedziała obok tego przysypiającego widza, to e, płakała. Wzruszył, wzruszył bardzo ten film, szczególnie tymi, tymi finałowymi momentami, chociaż tak jak mówię, takie le, leciutko lukrowane pójście na skróty trochę mnie boli, bo, bo przez cały film dostajemy taką naprawdę mroczną, fajną podbudowę, taką zabawę różnymi, różnymi elementami, a tutaj pod koniec jednak takie, takie takie uproszczenie. Szkoda trochę, ale i tak Glut będzie rzeczywiście jednym z jaśniejszych punktów tego festiwalu dla mnie. Ja się nie będę śmiać z pana, który przysypiał, bo y, przyznam się wam, że mi się e, z, e, zdarzyło e, totalne spanko na, na jednym z filmów. Nie będę podawać tytułu, nie będę szkodzić temu filmowi, ale rzeczywiście tak obejrzałam 25 minut, długo walczyłam ze spaniem, ale po prostu mnie pochłonęło totalnie i obudziłam się w finale. No ale cóż, y, kto nigdy nie przesnął na filmie, niech pierwszy rzuci kamieniem. Kurczę, no glut. No trochę tak jest. Mi się wydaje, że to jest w ogóle typ takiego filmu, który jest taką kwintesencją właśnie niskobudżetowego scenariopisarstwa. Nie? Że, że to jest takie charakterystyczne dla tych niszowych, jakichś tam właśnie niezależnych filmów, że że niekoniecznie zawsze te historie dowożą w pełni, nie? Ale nie ma w tym nic złego, bo Oczywiście. fabularnie po drodze dzieje się bardzo dużo fajnych rzeczy, więc i tak podziwiam reżyserkę za to, że postawiła na taką dość odważną produkcję, która... No, do, słuchajcie, dostajemy film o dziewczynie, która przemienia się w kota. No to co, co sobie wyobrażacie? Nasze marzenie. To co sobie wyobrażacie? Przecież można z tego zrobić naprawdę jakąś nie wiem, głupkowatą, idiotyczną, karykaturalną opowieść, a tutaj naprawdę emocji jest bardzo dużo I to jest też taki film, który poddaje w wątpliwość zamykanie się emocjonalne, bo te, cały ten akt przeobrażania się bohaterki w kota, to ja odbieram jako no, właśnie próbę uzewnętrznienia tych swoich emocji. Ona w pewnym momencie po prostu. Pęka, zaczyna wypluwać z siebie te kocie, kocie, kłaki i w ten sposób się oczyszcza, przez co prowadzi to nas do no, jakiegoś tam w pewnym sensie szczęśliwego zakończenia. Brad Pitt przysypiamy jeszcze walczymy. Siedem trwa, obserwujemy jednym okiem, co się dzieje. Thursday, czyli mamy mają czwartek. Ciekawe, co to za grzech teraz będzie, co nie? Ja też nie pamiętam, zobaczymy. No tak, Glut. Glut jest glutem, Glut jest fajnym filmem. I jak będzie gdzieś dostępny, to koniecznie sobie obejrzyjcie razem z katy Blues, bo obydwa te filmy dużo łączy. Ale są opowiedziane jednak mimo wszystko trochę inaczej. Ale fajnie je, myślę, będzie je obejrzeć razem właśnie. A myślę, że możemy już chyba pomału przechodzić do naszego trzeciego tytułu, prawda? No bo, kochani, dzień piątkowy, dzisiaj jest piątek, jeszcze piątek, zakończyłyśmy naprawdę z przytupem, polskim filmem Tyle, co nic, wobec którego miałyśmy... Wydaje mi się obydwie dość tak, e, konkretne oczekiwania, prawda? Że jednak liczyłyśmy na to, że film e, dowiezie, tak mówiąc kolokwialnie. No i powiem Ci, że, że dowiósł kurczę, dowiósł naprawdę ja byłam m, tym filmem jako całością, naprawdę, naprawdę zachwycona. Powiem wam, że nawet bym zaryzykowała twierdzenie, że to jest chyba pierwszy, oczywiście współczesny polski film pokazujący polską wieś, który nie pokazuje jej stereotypowo. Jasne, mamy tutaj jakieś konkretne wyobrażenia, które gdzieś tam kojarzymy z wsią, prawda, ale... Cały czas miałam takie poczucie, że to nie są y, karykatury, że to nie jest jakby obśmiane czy oceniane przez reżysera. I to, ta szczerość, czy nawet właśnie. Czułość, o której dużo było mówione na Q&A, wobec właśnie tych postaci no mnie totalnie urzekła, bo mi tego zawsze bardzo brakuje w filmach właśnie o prowincji, które są często pokazywane z tej wielkomiejskiej perspektywy. A tutaj rzeczywiście dostajemy obraz społeczności bardzo gorzki, bardzo smutny. To tutaj ostrzegamy od razu, ale jednocześnie no prawdziwy, a po prostu... Rola y, Artura y, Paczesnego no, zostanie we mnie na długo. Słuchajcie, filmy do o, ogólnej dystrybucji, już tutaj mamy ściągawkę, y, a bym już w ogólnej dystrybucji, ha, to jak przegapię. To ja, to ja przegapiłam, słuchajcie. Eee, w każdym razie, gdzieś, gdzieś w końcu będzie go można ponownie zobaczyć i, i naprawdę nie możecie go przegapić. Gwarantujemy, nie możecie go przegapić, bo to jest kawał fantastycznej historii. No, polskie kino po raz kolejny udowodniło, że potrafi robić wielkie rzeczy i potrafi robić wielkie rzeczy pod przeróżnymi kątami, bo ten film ma wiele znakomitych elementów, które składają się na jego sukces. Przede wszystkim tak jak Marta wspomniałaś, nieopatrzony jeszcze aktor. Aktor, który ma rodowód teatralny, który na co dzień pracuje na deskach teatru, więc ma też nieco inną metodę. To reżyser w trakcie Q&A opowiadał, że aktorami teatralnymi, to można robić długie ujęcia, bo oni są przyzwyczajeni do tego, że przez dwie godziny są na scenie i grają. I widać tutaj w tym filmie ten warsztat naprawdę dość, dość wyraziście i dość mocno, bo faktycznie, kiedy, kiedy pan Artur pojawia się na scenie, no to, no to kradnie ekran. Po prostu jest naprawdę magnetyczny, niesamowity. To jest jeden z tych głównych elementów. Po drugie, fantastyczny scenariusz, który też trochę bawi się gatunkami, bo jest jest odrobina i takiej społecznej komedii i odrobina jakiegoś filmu może trochę kryminalnego, bo też są też jest przecież zagadka, którą trzeba rozwiązać. Jest tutaj również dużo zabaw związanych z jakimiś jednak mimo wszystko odrobinę karykaturalnymi yy, y, y, portretami niektórych postaci w, ty, w tym filmie. Szczególnie tutaj pije do pewnego polityka, który, który się pojawia. Co jest jeszcze fantastyczne? No To scenariusz, który też jest zbudowany na takich dialogach, które naprawdę mogłyby wyjść z ust bohaterów w takiej społeczności, w takim miejscu i w takim czasie, bo to nie odczuwa się tutaj ani odrobinę. Fałszu. To w jaki sposób ci bohaterowie są na scenie, rozmawiają z sobą, jak się przekomarzają, jak czasami nie mówią niektórych rzeczy, no to robi to naprawdę wrażenie, wrażenie znakomite. I jeszcze coś, co rzadko chwalę w polskim kinie, naprawdę rzadko, a tutaj zasługuje to na szczególne wyróżnienie, dźwięk, udźwiękowienie. Jak ten film jest udźwiękowiony łącznie to, to, że dialogi to jedno marta, ale przecież my, my się wymieniałyśmy w trakcie seansu na bieżąco różnymi uwagami i te, te, te dźwięki wsi, to ciapkające błoto, jak bohaterowie się przemieszczają, to słychać rzeczywiście, że mamy no, tam coś im plaszcze pod, pod, pod butami, bzż, bzż, bzyczenie much, aż się zaplątałam po prostu, te bzyczące muchy w, w, w, w jakiś takich momentach kiedy jesteśmy no, w tej przestrzeni no, typowo już wiejskiej, gdzieś tam między, między krowami w jakichś warsztatach, gdzieś gdzie tak do końca za czysto, zbyt sterylnie nie jest i tam się dzieją naprawdę, naprawdę różne rzeczy. Naprawdę nie przegapiajcie tego filmu, bo jest to kawał doskonałego kina. Rzadko kiedy przydarza się taki film, który... Jest tak bardzo szczery i tak bardzo wiarygodny, a jeszcze jak będziecie go oglądać, to zapamiętajcie to, co powiemy teraz. Reżyser nie miał nic wspólnego z wsią. On sam opowiadając o tym filmie, mówił, że chciał zrobić historię, która przeniosłaby i jego, i widzów w takie okoliczności, które być może nie są im znane, więc to jest też odkrywanie zupełnie innego terytorium. W polskiej kulturze obecnie mamy jakiś taki trend związany trochę w cudzysłowie z chłopomanią i ta propozycja tyle co nic będzie naprawdę ciekawym kontrapunktem dla takiego jakiegoś zachłyśnienia, Śnięcia się i, na, i pozwoli wam spojrzeć na te rolnicze, na te, te wiejskie realia z zupełnie innej perspektywy. Naprawdę wszystkie zachwyty na temat tego filmu są w pełni uzasadnione. Znakomity seans. Tymczasem Brad Pitt rozpracowuje grzech lenistwa, czegoś, co na mnie grozi w Krakowie. W Krakowie dzieje się bardzo dużo. Kurczę, no Pięknymi słowami podsumowałaś cały ten film. Ciężko tutaj dodać coś więcej. To, co na pewno jest super w tym filmie, co już zresztą zaznaczyłaś, to fakt, że obserwujemy totalnie nieznane twarze. Nie, może nie nieznane, ale nieopatrzone i Kurczę, to tak, tak bardzo daje do myślenia, nie? Że, że, że to jest tak przerąbana branża, że filmy, te, te takie najważniejsze, największe często mielą ciągle te same twarze, na które już po prostu nie możesz patrzeć, to raz, a dwa, które często... Są bardzo mocno skojarzone z jakimś konkretnym typem, typem historii, nie? I że ciężko ci na przykład się przyzwyczaić do oglądania danego aktora czy danej aktorki w zupełnie innym świecie. Jakbyś zobaczyła Tomasza Karolaka w roli takiego zabójcy jak Siedem, to uwierzyłabyś mu. Wiesz co? Od tego, że się gra jeden rodzaj roli. To akurat by mogło nie być takie oczywiste, słuchaj. No, widzicie także multitasking na pełnej nagrywanie, głaskanie kota, oglądanie siedem, także dzieje się bardzo dużo w ten piątkowy wieczór. Ale no, wydaje mi się, że to był super film na zakończenie dzisiejszego dnia, bo. Wydaje mi się, że gdybyśmy obejrzały go jako pierwszego dzisiaj, to gdzieś tam kolejne filmy mogłyby te emocje tak wygłuszyć, nie? Że, że, że, że, że te kolejne historie by się tam piętrzyły, piętrzyły, a tu rzeczywiście zostajesz z tą opowieścią potem na wieczór i tak ci tkwi w głowie. Ale to jest też zaskakujące, bo ja się spodziewałam właśnie czegoś zupełnie odwrotnego, bo jak już się ogląda kilka filmów w ciągu dnia, no to jest typowo festiwalowe życie, które uwielbiam, ale które jest też dość mimo wszystko męczące i intelektualnie, i fizycznie. Ale jak się ogląda kilka filmów w ciągu dnia, to przy tym ostatnim to już jesteś taka wykończona, że po prostu marzysz czasami, żeby już, dobra, już niech te minuty popłyną i, i, i idę do domu wypocząć. Natomiast w przypadku filmu tyle, to, co nic, no to absolutnie zero zmęczenia. Po prostu od samego początku wpada się w tę historię i, i jest ona też na tyle mimo wszystko angażująca i taka też bliska, bardzo bliska tych bohaterów, ta czułość, o której też reżyser wspominał i to, że istotnie nie traktuje on ich z wysoka, nie? Jesteśmy zupełnie na takim samym poziomie, jak, jak bohaterowie tego filmu, staramy się ich zrozumieć i też bardzo mi się spodobało coś, co reżyser powiedział pod koniec już tego, tego swojego wystąpienia, tego Q&A, że on na początku niektórych które rzeczy w tym filmie pokazywał wprost, tak, no nie owijał w bawełnę dosłownie. Niektóre rzeczy dostawałyśmy tak, jakby podane na tacy, po to, żeby już w tych finałowych minutach filmu trochę je wyciszyć. Zostawić więcej niedopowiedzeń po to, żeby mógł sobie widz z tym filmem sam popracować, bo on też zapytany przez jedną z widzek o to, jakie znaczenie ma tam pewna scena, powiedział, że on bardzo nie lubi właśnie takiego tłumaczenia filmu komuś, że najpiękniej jest słuchać jak ludzie sobie ten film opowiadają każdy po swojemu. Dokładnie tak jest, dokładnie tak jest, więc my pomału będziemy pewnie zmierzać do końca opowiadania wam o filmach. Ja mam jedno pytanie. Nie? O nie! Nie pozwolę, ci, nie pozwolę ci skończyć. Jeszcze nam został jeden dzień festiwalowy, ale ja bym chciała zadać takie pytanie oczywiste. Po tych wszystkich festiwalowych doświadczeniach, jakbyś teraz miała wytypować najlepszy seans, byłabyś w stanie... Hmm, trudne pytanie, ale wiesz co, wydaje mi się, że chyba po tych, no już, kurczę, ośmiu dniach, nie? No siedmiu, bo wczoraj miałam przerwę, to chyba tak najmocniej gdzieś mi tkwi w głowie 78 dni, powiem ci, że im dłużej... Czasu minę Im więcej czasu minęło od seansu, tym mam wrażenie, że bardziej doceniam ten film, czy może coraz bardziej, bo on wydaje mi się tak szalenie świadomym i mm, dopracowanym. Mm, filmem chyba najbardziej dopracowanym ze wszystkich, które widziałam, a kurczę, też mówimy o debiucie, prawda? Więc to nie jest tak, że nie wiem, każdy debiut ma jakieś swoje skazy, prawda? Okej, okay, tu nie jest, nie wiem, film bez wad, prawda? Ale no, gdzieś mi tam emocjonalnie bardzo mocno siadł, stylistycznie też, no bo ta stylizacja na VHS jest o, fenomenalna. Więc tak, chyba 78 dni, bo no okej, okay, no, Mother Couch było śmieszne, było fajne, ale bez przesady. E, Paragon to jest taka fajna komedyjka, pierdółka, bawiąca się e, konwencją kina klasy B, no ale... Wiesz, to nie są filmy, które będziesz pamiętał na długo, pamiętała na długo, prawda? A 78 dni no to jest rzeczywiście coś, co zostanie z tobą z tego względu, jak podchodzi do właśnie tematyki wojennej w zupełnie inny sposób, prawda? No i jak bardzo mocno tkwi cały czas przy bohaterkach, więc no to jest coś, co zawsze gdzieś mi tam do serducha mocno mocno trafiało. Redrums, oczywiście Redrums też, też jest świetnym filmem, tylko to jakby jest zupełnie inny, zupełnie przeciwny biegun opowieści niż 78 dni, no bo Red Rooms to taka bardzo Chłodna, wyważona opowieść o, o snafach, dark webie, true crime i, i o takim pewnym uzależnieniu od przemocy, bardzo szeroko rozumianym, więc, więc to jest fajne, że ten film stawia bardzo dużo pytań, a odpowiedzi nie udziela, czyli trochę jak. Reżyser, tyle co nic. Odpowiedzi sobie musimy udzielić sami, także no, generalnie oceniam bardzo pozytywnie tegoroczny program, bo rzeczywiście było sporo ciekawych filmów i też sporo filmów, które wydawały mi się ciekawe. Nie udało mi się obejrzeć ze względu na takie czy inne ograniczenia, ale jutro też jest dzień i jutro czeka nas naprawdę sporo yy, też, też fajnych historii, o których też sobie gdzieś tam poopowiadamy, żeby ten dzień wykorzystać już w pełni. Także. Uch. Ja pomału ziewam, pomału chyba będę się musiała e, zmierzać do końca, no ale mimo, że jeszcze jutro czeka nas dzień, to może ty masz jakiś już swój tytuł, który byś nazwała tym najlepszym. Ja się waham, bo też bardzo mocno siedzi mi w głowie 78 dni. Z tych powodów, o których ty wspomniałaś, że też jest takie, takie czułe i bardzo, bardzo bliskie. Jeszcze cały czas gdzieś tam tętni mi w myślach film Heroic, ta meksykańska opowieść o żołnierzach i o tym, jak się pierze mózgi w armii. To było na tyle mocne i takie konfronty. Z różnymi emocjami, doświadczenie, że też e, mocno, mocno mi siadło. E, no i holi, cały czas myślę o holi, e, też z przeróżnych powodów, bo jednak, jednak, z czasem dostrzegam w tym filmie. I jeszcze więcej y, ciekawych rzeczy i jeszcze więcej takich punktów, które można by pociągnąć pod ewentualną dyskusję, co mam nadzieję, się, że się zdarzy wkrótce w ten lub inny sposób. No dobra, to jeszcze trzy filmy, jutro i koniec festiwalowej zabawy, ale nie smutamy, idziemy naprzód, wykorzystujemy ten czas, który mamy. Wy też to róbcie atmosfera na koniec. A! Bo już dzień się skończył, właśnie wybiła północ, więc teraz możemy robić podsumowania i patrzeć w przyszłość z ciekawością. To my się żegnamy, idziemy spać, bo już gadamy w internet. Do usłyszenia jutro. Pa! Halo, halo, koniec. Finito. Niestety, niestety, z przykrością musimy Was powiadomić o tym, że dla nas festiwal Mastercard Off Camera właśnie dobiegu końca. Siedzimy już na dworcu, więc będziecie słyszeć w tle różne dźwięki informujące o odjazdach kolejnych pociągów. No ale niestety nic na to nie poradzimy. Marta, w skali od 1 do 10, jak bardzo spłakana jesteś po ostatnim filmie. Nadal pociągam nosem, nadal mam na sobie bluzę pożyczoną od Bogusi, żeby się chować przed światem. Powiem wam, że oglądanie After Sun, plenerze, między ludźmi, to jest... O! Ciężko ubrać w słowa, no, jakie to jest doświadczenie. Tym bardziej, że no, miałyśmy naprawdę piękny wieczór, piękny, cieplutki wieczór. Eee, no Niemalże już wakacyjny, prawda? Więc taka imersja odbioru była bardzo, bardzo mocna. I powiem Ci, to jest niesamowite, że za każdym razem, jak oglądasz ten film, to zwracasz uwagę na jakieś nowe rzeczy i za każdym razem cię po prostu. Stare rzeczy i nowe rzeczy rozpieprzają emocjonalnie na kawałki, wystarczy, że kalum e, opluje lustro i, i, i normalnie ty czujesz, jakbyś ty dostała tą śliną w twarz. Naprawdę było coś pięknego. Aftersun to jest... O. Kawałkina. No, zresztą słychać, że ciężko mi ubrać w słowa, jakiekolwiek emocje. Tutaj się zrobiły takie kurde metaforyczne rzeczy, bo pociąg się zbliża do nas. No ale naprawdę, After Sun jak taki pociąg właśnie uderza w ciebie z taką kosmiczną siłą. Piski, piski, hamulce wychamował. To był tak właściwie to mój pomysł, żebyśmy się wybrały na ten aftersan, bo ja obserwując repertuar tych projekcji plenerowych, tych seansów plenerowych, to zauważyłam, że tam ten aftersan jest i szczerze mówiąc takim moim małym marzeniem było, żebyśmy zrobiły z Martą sobie taki wspólny seans Właśnie tutaj w Krakowie, ale tak bałam się zagaić, Marta, o to. Obawiałam się, bo wiem, jak emocjonalnie ciężki ten film jest zarówno dla mnie, jak i dla niej. I przyznam się Wam szczerze, że ja się nie spodziewałam, że w tych okolicznościach mimo wszystko ten film tak bardzo zadziała. I mam własną teorię na ten temat, że... Twórcy repertuaru w ogóle potężne brawa za to, że wybraliście akurat taki film, to po pierwsze, a po drugie on chyba nie był przypadkowy, bo to był w ogóle ostatni plenerowy pokaz w ramach Off Camera i te, te finałowe pożegnanie i machanie z lotniska Małej Sofii, Żegnającej się z widzami, żegnającej się z ojcem, zamykającej pewien rozdział, no to te, też w kontekście finału całego festiwalu y, wydawało mi się takie bardzo symboliczne, taka metafora tego, że coś się kończy i do zobaczenia za rok, albo i nie do zobaczenia za rok. Jezu, jaki ponury żart! Biedny Kalum! <śm> Nie, no jasne, to była fantastyczna metafora, tym bardziej, że festiwal trwa jeszcze jutro, ale After Sun było ostatnim pokazem plenerowym, więc rzeczywiście to bardzo, bardzo magicznie wyszło i naprawdę człowiek skończył ten seans z taką pustką w sercu, taką podwójną, nie? No bo dzisiaj się rozstajemy już niestety, rozstajemy się z festiwalem i w ogóle rozstajemy się z bohaterem, więc... Takie zakończenie tego, tego festiwalu było wymarzone, ja mam nadzieję w ogóle, że wy nas słyszycie co mówimy, bo ja trochę w pewnym momencie stwierdziłam, że ja swoich własnych myśli nie słyszę, no ale warunki są jakie są, nagrywamy na gorąco, także no to jest fajne, że, że te pokazy plenderowe są, że rzeczywiście możesz kino doświadczać już w takim totalnie luźnym klimacie, o ile możemy w ogóle mówić przy okazji Aftersun o luźnym klimacie. Ale rzeczywiście, no to było magiczne, kurczę, magiczne. I powiem Ci, że ten film, na który pierwotnie miałyśmy iść do kina, nie, nieważne jak byłby dobry, no na pewno nie dorównałby emocjom, no kurczę, Aftersun, no, no taka prawda. Tak, za dziesiątym razem ten film na pewno będzie kopał emocjonalnie, tak jak za pierwszym. Jestem o tym więcej niż przekonana. No to skoro już się coś kończy, to może też tak powoli podsumujmy te ostatnie wspólne dni w Krakowie. Bo ja powiem Ci, Marta, że jak tak zachwalałaś bardzo ten festiwal jako taki z jednej strony kameralny, ale z drugiej strony wielki, jeśli chodzi o ten dobór repertuaru, no to ja tak sobie myślałam trochę, że ciężko mi będzie się odnaleźć. To po pierwsze, bo to, ta sfera kina niezależnego jednak jest obszarem dość trudnym. Po drugie, przerażało mnie trochę, przerażał mnie trochę pęd tego festiwalu i to, że trzeba się faktycznie przemieszczać i szybko zmieniać lokalizację. Przerażały mnie też inne czynniki, że y, będąc w sali kinowej będę reagowała nieadekwatnie do danego filmu, że te filmy też y, będą takie, od których się odbije. No ale te wszystkie moje jakieś wątpliwości no, to rozwiały się już po tych dwóch pierwszych seansach. Już byłam pewna, że to jest, że to jest dobre miejsce i y, już teraz mogę powiedzieć, że na mojej festiwalowej mapie filmowej, tu filmowych imprez, to off-camera będzie bliska mojemu sercu i na pewno będę chciała wrócić tutaj w przyszłym roku. A propos dobrego miejsca, to ja się tu zastanawiam, czy jednak się nie przeniesiemy gdzieś w jakieś bardziej zaciszne miejsce, chociaż w sumie będąc na dworcu, nawet o godzinie prawie 22.00 ciężko takie miejsce, więc trzymajmy się tego, że mamy nadzieję, że nas słyszycie. Kurczę, no, no off kamera taka jest, że bardzo łatwo wsiąknąć w tą atmosferę yy, i w te filmy, nie, że to są na tyle fajne rzeczy, że często się łapiesz na tym, że widzisz jakieś znajome twarze na przykład w zupełnie innych filmach niż, niż do tej pory kojarzyłaś danych aktorów, prawda, więc to też jest pod tym względem fajne doświadczenie i... Ja chyba lubię, jak te festiwale są w takich mniejszych kinach, że, że jednak te, te wiesz, te sale nie są takie olbrzymiaste. Chociaż ta sala na Akademii Sztuk Pięknych, to ona jest duża. Jasne, bo tu mamy do czynienia z taką typową akademicką aulą, ale tu chodzi mi o to, że nawet samo to pomieszczenie nie jest takie typowo kinowe, że tak A, powiem, okay. nie? Że, że, że, że trochę masz takie poczucie, mimo wszystko jakiejś tam kameralności, że jest sobie ta jedna salka, że to nie jest jakiś gigantyczny kinowy moloch z 20 salami, więc dla takich filmowych introwertyków, z którymi się na pewno utożsamiam, no ten festiwal jest na pewno fajną gratką. Ogólnie muszę powiedzieć, że w tym roku program się naprawdę udał, bo każdy film, który udało mi się obejrzeć, coś w sobie miał, co mi się podobało bardzo, albo po prostu mi się podobało. Takich typowych fakapów, jakichś takich super dziadowskich wpadek. Nie było. Raczej nie było, że były filmy słabsze, takie które, mm. przepraszam, mi się mniej podobały, ale każdy z nich opowiadał rzeczywiście jakąś historię, którą się jakoś tam z mniejszym czy większym zainteresowaniem śledziło, no bo nie ukrywajmy, na jednym filmie zasnęłam, przy, przyznaję się bez bicia. To właśnie odjeżdżała moja godność kinomana, po tym jak się przyznałam, że zasnęłam na filmie festiwalowym. Tak, to właśnie odjechała moja godność kinomana. Moja jeszcze, nie, moja jeszcze nie pojechała nigdzie, ale na pewno za chwilę przyjedzie pociąg do kolejnych ciekawych atrakcji. Jakimiś sucharami rzucamy na koniec dnia. Szymasek na pewno będzie dumny. Kr królowe Suchych Żartów. Trzymasek pamięta, kapitularz wie o czym mówimy. Tak, tak. A wracając już do tej off-kamery, no to, to istotnie yy, po raz kolejny muszę powiedzieć, że najbardziej bolesnym elementem tego festiwalu była konieczność wyboru. Ja się chyba nigdy z tym nie pogodzę, że na festiwalach dzieje się tak dużo rzeczy, Przeróżnych, bo tutaj na off kamerze były i warsztaty, i te spotkania branżowe, i serialką przecież też się toczył praktycznie w tym samym czasie, co, co, co off-camera jako element off-camery. Spotkania z aktorami na scenie przy Galerii Krakowskiej nie było to możliwą fizyczną możliwością, żeby pogodzić i żeby wziąć udział naprawdę w tych wszystkich wydarzeniach, które, które by się chciało. Ja przyjechałam tylko na 5 dni, niestety, bo już dzisiaj odjeżdżam i to ten czas jest jednak za mały, zbyt, zbyt intensywny festiwal, żeby te 5 dni wystarczyło, żeby spróbować wszystkiego. Tak, to jest wieczna bolączka festiwali pogodzenie sfery jakiejś towarzyskiej z filmową, prawda? A tutaj jest też ta dodatkowa trudność, że masz świadomość, że wielu z tych, filmu, wiele z tych filmów nie obejrzysz w, inne, w żaden inny sposób, jak tylko właśnie na festiwalu, no bo tu mówimy o filmach totalnie niezależnych z naprawdę przedzikich zakątków świata, które raczej no, nie mają szans dostać jakiejś szerszej dystrybucji, nawet stream więc tutaj jest zawsze ta walka pod tytułem, co bardziej się opłaca pod względem takim poznawczym, nie? że jakieś spotkanie z aktorem możesz zaliczyć też powiedzmy w innej sytuacji, a danego filmu na przykład możesz nie zobaczyć, prawda, więc więc to jest na pewno duża trudność. Ja powiem Ci, że na przykład bardzo się cieszę, że obejrzałam 78 dni. W jednym z wejść... No to jest odkrycie, to jest naprawdę nasze festiwalowe odkrycie. W jednym z wejść już bardzo chwaliłam ten film, nawet nazwałam chyba moim ulubionym z tego festiwalu i raczej, raczej podtrzymuję, no ale wiesz, to jest taki film, który, na który pewnie poczekamy trochę, zanim gdzieś tam Oj, się... No w ogóle się pojawi. Czy nie będzie on tylko hulał na przykład, tylko i wyłącznie w tym obiegu festiwalowym, skoro to jest takie, no naprawdę niszowe przedsięwzięcie. I debiutanckie w ogóle, więc to też do pewnego stopnia utrudnia dystrybucję, wiadomo jak to jest, mając do wyboru yy, kolejny projekt jakiegoś znanego reżysera i projekt debiutantki dotyczący w ogóle takiej tematyki przedstawionej w taki sposób, no to, no to jest ryzykowne, nie? Mam nadzieję, że, że może Nowe Horyzonty się zainteresują tym filmem, bo to jest taki film bardzo w klimacie tego festiwalu. I fajnie, żeby gdzieś tam trafił też na, na inne imprezy, żeby obejrzeli go też widzowie spoza krakowskiego kręgu, że tak powiem, ale tak, no, to jest ta trudność, że, że, że no musisz wybierać, prawda? Ale powiem Ci, że ogólnie chyba mi się wydaje, że w tym roku był e, najciek znaczy najciekawszy, e, ciekawy e, program też na tle innych edycji, na których byłam. Jezu, Pani, która ogłasza odjazdy pociągów, nie przestaje dostarczać informacji? My też. My też. To ja jeszcze powiem jedną rzecz, bo przy okazji tego festiwalu to dla mnie było również, był również pewien debiut, bo konglomerat, w zeszłym roku dostaliśmy akredytację na Oktopusa, ale to jest jednak zupełnie inna impreza i ja y, przyjeżdżałam do Krakowa z pewnym niepokojem, także pod kątem y, zawodowym w cudzysłowie, pod kątem podcastowania, bo to jest jednak znana impreza i to jest jednak taka impreza, której nazwa gdzieś tam się przewija w różnych miejscach, y, przyznawane są też nagrody, aktorzy, którzy dostali nagrody w minionych latach są teraz no, u szczytu popularności, wybierają ciekawe projekty i gdzieś tam są uznani i doceniani, więc no off-camera off kojarzy się jednak dość pozytywnie i bardzo zależało mi na tym, żeby te wszystkie rzeczy, które będziemy robić tutaj w Krakowie z Martą, były jak najbardziej jakościowo dobre, żeby ten content był zadowalający zarówno dla, dla nas, dla odbiorców, jak i dla osób z ozow kamery, którzy no, powierzyli nam akredytację i pozwolili brać udział w, w tej imprezie, więc to jednak też jest do pewnego stopnia. warta się wkurza na panią gadającą. No, a co ty masz do powiedzenia jeszcze? Mam do powiedzenia tylko tyle, że już po prostu nie słyszę własnych myśli i nie wiem, nie wiem co chcę powiedzieć. Kurczę, wiesz co, no, ja się cieszę, że udało nam się zaliczyć sporo Q&A-ów. Chyba na poprzednich edycjach, na których byłam, nie miałam aż tylu okazji, żeby właśnie posłuchać, chociaż... Byłam na qa po Monumencie. Zazdro, potężne zazdro. Tak, bo pani Jagoda Szelc stwierdziła, że nie dostarczy nam kolejnego filmu w tym stuleciu, więc musimy pocieszyć się tym, co mamy. I to były raczej takie pozytywne qa bo na przykład no, miałaś spotkanie z panią Gabrielą Muskałą, która jest najsłodszą osobą na świecie i w ogóle nasze serca się rozpłynęły na brzmienie jej głosu i w ogóle dobór słów, brzmienie głosu, no, no była fenomenalna, naprawdę. Także ja też bardzo, bardzo pozytywnie oceniam tą edycję. Tym bardziej, że udało mi się obejrzeć dość, dość różnorodne filmy, bo ja na poprzednich edycjach raczej się tam trzymałam w takim kręgu anglosaskim, bardzo szeroko pojętym. Ale wiesz co, może też kwestia tego, że nie było na tyle interesujących filmów z tych innych tematów, że tak powiem, nie? A tutaj e, miałaś właśnie 78 dni, czy ten czarny kost nieszczęsny, który wszyscy wiecie, co w nas wzbudził, no ale mimo wszystko to był jakby zupełnie inny świat, prawda? Więc tak, to było fajne, natomiast jeżeli chodzi o materiały, no to wiecie, e, chłopacy się na pewno bardzo roześmieją, e, bo my jesteśmy... To Nasłuchujemy, czy to um, Bogusimy pociągu e, opóźnianie się zwiększyło, czy może raczej nie. E, Jezu, o czym ja, o czym ja Że mówiłam? O się śmiać. Aby Aha. Się nie tak, bo my jesteśmy takie straszne e, boi dupy, za przeproszeniem. My nic nie chcemy robić, a potem robimy wszystko. I wiecie, jak zrobiłyśmy pierwsze wideo, to potem je jeb jeb, jeb, jeb, Nagrywamy kolejne ma pewnie będziesz musiał to wypikać, sorry. E, w każdym razie, wiecie, kręciłyśmy się w to bardzo szybko. Także mam nadzieję, że jeżeli słuchacie tego naszego pierdzielenia kocopołów z pociągu... E, z peronu krakowskiego, to dajcie nam znać, czy, czy, czy to wideo to jest coś, co w ogóle w jakiś sposób się sprawdza w naszym wykonaniu, czy, czy, czy nie, czy, czy, czy mamy spadać, także no dajcie nam znać, no kurczę, dajcie nam znać, bo bez was nie ma nas, prawda? Tak, to na, na gorąco to chyba tyle. No tak. Był Padł przed chwilą gwizdek, sygnał odjazdu kolejnego pociągu został nadany, więc my też powoli będziemy odjeżdżać, ale... Ym, ta relacja teraz, którą nagrywamy w takich przedziwnych warunkach, to na pewno nie jest ostatnia, bo na bank jeszcze zrobimy jakiś podcast podsumowujący i do, podejrzewam, że to te nagrywki będą właśnie do niego dołączone. No to okej, okay, to ja jeszcze trochę się pocieszę obecnością Marty, a wy, kochani, wypatrujcie kolejnych naszych projektów i kolejnych podcastów. Pa, pa, pa! Krakowskie pozdrowienia! Ciao! Pa!